podcast no sportowy. Mam nadzieję, że skończyła się seria żartów o, o Rumie. 141 odcinek. RUM. <grym> 141? Tak. Naprawdę? Zdążyłem już zapomnieć kompletnie. Jak słychać bez redaktora Magdziarza. To nie jest tak, że Raczej jak nie słychać. <grym> jak nie słychać redaktora. Jak emocji. ten czas szybko leci. Właśnie redaktorowi Magdziarzowi życzymy szybkiego powrotu do zdrowia. No tak to jest jak się szpanować chce i chodzi się bez czapki i bez szelika. No chyba tak. A jeszcze jak się wyjeżdża nad morze wciąż no, i wciąż. No, no, no właśnie. No, zawiało go. No. Nasze mnie, mnie, mnie dopadła grypa białoruska. Musiałem no. w weekend leżeć. No, no ale no. się podniosłeś. A redaktor Magdziarz dzisiaj ja do niego pod... dzwoniłem i usłyszałem, że nie mogę. Tak mówić. usłyszałeś? Tak. Grypowa Białoruśka dopadła w takim sensie, że jak słusznie zauważył jeden z naszych czujnych słuchaczy w komentarzach, spożywałem alkohol w autokarze. To najciekawsze jest. To jest tak zwana prezydencka choroba. Że ktoś mnie pogłosie poznał. Tak, ale nie przyszedł i się nie przyznał, tak? nie, słuchacz. Nie. a szkoda, bo chętnie bym z nim wymienił kilka uwag, a może nawet nalał mu kieliszek zacnej białoruskiej napitki ja na po, po, po tym zaproszeniu następną razą no, na pewno się zjawi. Ja chyba, że, chyba, że, że on że, nie, nie napisał ja. nasz słuchacz, jak redaktorowi się głos zmienił, więc może zmienił się w taki sposób, że się bał. Zczy... Bo, bo, bo, chociaż nie, nie, jak już panu, jak panu maga, jak, nad sobą jak mówi kolega Jasiek, który nie należy do strachliwych mówi dwóch rzeczy się boi na świecie Wojny i suchego, oglądającego Barcelonę. Ale to nie oglądaliśmy, ja jest jeszcze nie oglądaliśmy meczu, natomiast no przez to, że przyjmowaliśmy płyny rozgrzewające w Autokarze, później trzeba było się doprowadzić do użytku, a Białoruś to kraj złośliwy, cały dzień było pięknie ciepło, a jak przyszło do meczu Barcelony, to zaczął padać deszcz, a ja się ubrałem tak, ponieważ, że byłem rozgrzany od środka, no i zderzenie temperatury wewnętrznej, z zewnętrzną spowodowało, że żeby było mi cały czas ciepło. No to zasadzie no cud, że nie wyparowałeś. Ja, ja tylko chciałbym powiedzieć, że nie zgadzam się z naszym drogim o, kolegą. Na pies też ktoś się nie, nie zgadza. Nie, nie, okazuje się, że ktoś dzwoni do mnie po prostu. Aha. Gratulujemy, panie redaktorze. Masz taki dzwonek w psie wmontowany? I gdzie mu włożyłeś ten dzwonek? Ale muszę powiedzieć, że mój pies jest wielozadaniowy. Bo no to... on jest przecież kompatybilny ze sobą. On jest kompatybilny, tak, ale mój pies jest kompatybilny także z moim piecykiem, ponieważ w momencie, kiedy potrawa mi dojdzie w piecyku, to pies zaczyna szczekać wtedy. Nie, nie, ja nie hmm. chcę wiedzieć, co ty z tą Alarm. potrawą w piecyku robisz. Podgrzewam 220 stopni na przykład. No, no. Coś no. jeszcze chciałem, chciałem tylko powiedzieć, że się nie zgadzam z naszym e, drogim kolegą Jasiem, ponieważ to nie są dwie rzeczy, tylko jedna ja sama. No, Moja żona też po wizycie ze mną na meczu e, na żywo Barcelony na stadionie powiedziała, że więcej się nie wybiera. Tak. Dlatego, że cały sektor się na mnie patrzył, jak darłem e, się w języku polskim głównie na Camp nou, co jest dosyć osobliwym wydarzeniem. <głos> tak okazuje się, to już tak coraz mniej. Obejrzałem krótki dokument w jednej z telewizji, gdzie występowali panowie z Barcelony, to taka propos szkółki. Tej, o której mówiliśmy ty tydzień tak, temu. Między innymi mówili o tym, że, że Polacy są zauważalni jako kibice Barcelony. No są, są. No, największa penia w Europie jest polską penią, 1500 członków ma. Chociaż ja nie zapomnę wyrazu twarzy Samuela to jak tutaj obecny redaktor Zawada do niego podszedł i wyciągnął y, kartę członkowską, Z członkowską klubu. Tam, tak, tak, tak, to, to, będzie, to, to będzie twój to klub. Tak, tak. Chyba mi nie uwierzył. No ale był mocno zaskoczony, rzeczywiście no wracając do czego w zasadzie znaczy, no, no, chciałem powiedzieć tak, z ostatniej chwili gęsi odleciały tego się dowiedzieliśmy tak. dzisiaj no już nie z ostatniej chwili, I że tydzień i, temu piękna, złota, polska jesień co by się zgadzało a propos gęsi no. bo na razie jest bardzo ładnie nawet na Białorusi pogoda była świetna mm. oprócz tego, że na meczu lało no, no i w związku no, ale... z tym musiałem się leczyć przez weekend a z druga wiadomość z ostatniej chwili to jak jesteśmy przy ptakach to wykrakaliśmy muszę powiedzieć. Że Zielińskiego zwolnił. Nie, no to ja tak jeszcze, bo w tamten podcast zaczęliśmy od tematów nie, nie piłkarskich, a technologicznych i nie spodziewałem się, że tak szybko się spełnią nasze a. słowa. iTunes Store jest. No jest. Jest. Jeszcze się nie zalogował, ale A jest. ja już 6 płyt kupiłem. Mhm. Na razie przystanę. Jeżeli przestanę. coś będzie przyczyną bankructwa podcastu, to może być to iTunes Store. Ja nic z niego powiem, to więc to musi to... się wyrównać. No ale redaktor Magdziarz kupuje. Ja też zamierzam, także nie wyrówna się. No chyba, że psy wliczamy do towarzystwa. To, to będą to ja jak, ku... jak, jak psy kupią coś wcześniej w iTunes 100, niż redaktor gawał. No jest, jest spora na to szansa. Jestem technologicznie mało zaawansowany. Dobrze, przejdźmy. A więcej. proszę dźwiękowiec wzięty. Jest mało za mało technologicznie. Jeszcze no. gra na instrumentach elektrycznych. To prawda. Ale pokazali mu gdzie to przycisnąć, tutaj gdzie przewinąć i nic więcej no, nie no, wiem. Tak no, jest. jest no. Wiadomo. No jak to staśmo. A potem się dziwisz, że na przykład nie słychać mikrofonu, bo jak on nie jest podłączony do kabelek. No to no. wszystko jasne. Zująć, zująć. To prawda. Nie bo to wiesz, cała technologia jest przereklamowana. A ja bym się analogicznie, analogicznie że... do czego. Podłączył. A, anachronicznie <grym> chciałem powiedzieć. Nie, chciałem się cofnąć, czy redaktor był, bo ja nie się spłyszyłem. Analogicznie chciałeś się cofnąć. Chciałem się zapytać. No. <grym> Analogowo. Czy redaktor był na derbach Kielc? Nie, nie byłem na Derby Kielc, byłem, to, bo to, okazało się, że nie, nie były Derby Kielc, <laughs> ale na meczu byłem. A ja, a ja sobie chlapnę. To był mecz z Suchedniowskim Orliczem, drugim, tak, bo pierwszy to jest czwarta liga, czwarta liga bodajże. No i jaki był e, i, wynik? Ale to Polonia grała. Tak, grała Polonia Białogon. Po, po długiej, długiej, długiej przerwie poszedłem na mecz, bardzo dobry mecz był. Słyszałem o Polonii Białogon, bo Aha. prowadziłem wywiad z panem Leszkiem, który teraz jest również trenerem trampkarzy Polonia Białogon. Pan Leszek Dawid. Pan Leszek Dawid, tak. Dawid. Tak. <śmiech> pan Leszek Dawid, tak. Postury podobnej. Tak jest, to prawda. <śmiech> I pan Leszek mówi, że w tym sezonie Polonia Białogon gra dziwnie, bo pierwsze połowy przegrywa dość stromotnie, potem nadrabia w drugich. Czasem zdąży i na przykład dochodzi do remisu, a czasem nie zdąży i na przykład przegrywa 4-3. Ale potrafi strzelić trzy bramki. No, ale to mecze są pasjonujące tak, w takim razie. Są pasjonujące. Trzymają do... Do, do ostatniego gwizdka sędziego zebranych kibiców w liczbie ośmiu do... Nie, no ja to myślę, że tak ze dwudziestu. No to 20, się poprawiło. Ze kibiców było, tak. Ja, z, ja, nie chciałbym... ja chciałbym zgłosić swój akces. Jako kibic Polonii Białego? Znaczy, nie wiem jeszcze, bo nie byłem, ale chętnie bym się udał na taki mecz. No dobrze, no organizujemy taki no. wyjazd. Możemy... I nakręcimy materiał filmowy. To już nie jest skończy. ta sama Polonia Białogą, co kiedyś, gdzie ograliśmy my ją 5 do jednego. Nie nie, nie, nie, nie. Teraz mielibyśmy <grym> problemy. Teraz bylibyśmy bez szans. Jak patrzyłem na, na, na, na chłopców, nie, prezentowali się całkiem dobrze. Niestety nie obejrzałem do samego końca y, y, meczu. Musiałem na 5 minut przed gwizdkiem Wyjść na metro. Ten obiekt. Tak, wyjść na metro. Jak w Barcelonie, jak jest dziwnie, Do Derby też się wychodzi 5 minut przed końcem, żeby wsiąść wtedy w niezatłoczone metro. Rozumiem, że miałeś z białogonu ten sam problem. Tak, tak. Jak wyjeżdżałem, Polonia przegrywała 0-1. Grała w przewadze jednego zawodnika. W zasadzie nie schodziła z pola karnego przeciwnika. Ale przed przegrali. I jak napisałem później do kolegi, pana Leszka. Pana Leszka z zapytaniem, jaki jest wynik. On mówi, że prawie strzelili, więc było prawie jeden trzy. do prawie jeden. No, to dobry wynik. To dobry wynik. Najgorszy. Prawie Remis, ale mecz był bardzo dobry. Piękna a pogoda, a ja absolutnie genialna. ja się następnego dnia udałem na mecz drużyny kieleckiej też. Była to drużyna Korony Kielce, grała z Polonią Warszawa. No, słyszałem, że to jeden no, nie, z najnudniejszych meczów. Nie jaki. tylko prawie remis, ale był remis. Po był proste. remis i słyszałem, że ja, był bardzo ja, ja nudny. Ja ten film widziałem ten no mecz widziałem w telewizji i go wyparłem. <laughs> ja nie pamiętam, żeby to no, było więcej ja cztery strzały świetnie. Powiem, powiem, bo... Jak widziałem, jak widziałem, yy, skróty tych meczów, no to tak właśnie meczów. było meczów. To właśnie znaczy tego meczu, to, tego to tak meczu. było właśnie. No mecz był żaden, ale towarzystwo zacne, więc się pośmiałem. Ten wynik, jak na Korona bardzo dobry. No, Nadal nie z znaczy, korona no. była lepsza od Polonii. No, zdecydowanie, w no, z w tego co, co, co, co, co pokazujecie, co a, a dzisiaj to... górnika zabrze, to korona zamiotła po prostu w 5 tak? minut. W 5 hmm? minut strzeliła dwa gole, a później nie dała górnikowi grać w piłkę. Dość powiedzieć, że pierwszy strzał górnik oddał w momencie, kiedy korona tych strzałów miała na koncie 9. Chyba już prowadziła 2 do 0. Także. No i rzeczywiście dominowała we wszystkim. To jest ciekawie grający zespół bardzo, no bo mając takich piłkarzy... Zaskakujące. Zastanawiam się, czy ten sezon będzie wyglądał tak samo jak poprzedni. w poprzednim nie, nie, to mi nie u trenera że... nie. no Zobaczymy jaka będzie wiosna. Nie, widać, widać ducha w tym zespole i tutaj poza tym to, że nie ma gwiazd, to akurat dobrze dla nich. No i... Fajnie się, fajnie się to ogląda. No może nie w meczu z Polonią, gdzie Polonia w ogóle ma brak armat w meczu. W, w ten Czani cały to... No. Na Legię wystarczył, ale ze Śląskiem Wrocław obijanie słupków to trochę za mało, żeby mecz wygrać. Polonia, będąc lepszą drużyną, przegrywała ze Śląskiem do przerwy 2 do 0. Czyli zagrała podobnie jak Lech. Lech zagrał swój najlepszy mecz w rundzie, a przegrał ze Śląskiem Wrocław 3 do 1. Polonia zagrała jeden z lepszych meczów w rundzie, jeżeli chodzi o posiadanie piłki i rozgrywanie akcji. Przegrała ze Śląskiem 4 do 0. Ja bym wolał, żeby Polonia grała mecze złe, ale żeby je wygrywała. No i żeby Wruno wrócił. Jak wróci, to wiesz. <śmu> ja bruno... Jak wróci, Generalnie rzecz biorąc można by przyjąć, że każdy kibic chciałby, żeby jego drużyna grała słabo, ale wygrywała. Bo taka drużyna jest mistrzem świata. Kibice Barcelony mają inaczej. Woleliby, żeby drużyna grała ładniej i wygrywała. Ale Ja jestem ale to... przekonany, ja jestem przekonany, że na przykład bardzo się cieszą z takich zwycięstw, z którymi czy znaczy powiem ci, że z takich wczor jak wczoraj, że mecz, że mecz, że tak. <głos> Na no, przykład, albo taki mecz, jak kielisz, mecz, Chelsea. No, mecz wczorajszy z, ze Sportingiem Chihon, no to do historii, no ja pewnie nie będę z tego meczu pamiętał za pół roku nic. Bo nie było nic do zapamiętania. Ja już prawie nie pamiętam, bo też go wyparłem. No nie było nic do, <głos> Dobra, do oglądania w tym meczu. Nic, no meczu dramatycznie, był, dramatycznie słaby. Fakt, że plaga kontuzji jest koszmarna i że w związku z tym trzeba stawiać na jakieś dziwne ustawienia zawodników. No ale mimo wszystko ten Sporting Gijon to jest drużyna, która dobrze gra z Barceloną zawsze. Presiado to jest trener, który może okupować ostatnie miejsce w tabeli, ale on przeciwko drużynom mocnym takim jak Real czy Barcelona zazwyczaj gra Nieźle, no, chociaż w ubiegłym sezonie to wyniki mówią trochę co innego. No, ale... ale... nie czepiajmy się. Szczegółów. No ale to Sport Nihihon zagrał twardy mecz. No Barcelona straciła kolejnego zawodnika. Na szczęście na krótko, mówiła bidalu. Bo dzisiejszy komunikat mówi, że to tylko jakiś tam przykurcz, skurcz czy coś tam i że nawet pojedzie na zgrupowanie ja, trochę magnezu z jej reprezentacji Francji z lodówki. <śmiech> Trochę magnezu z lodówki. Z Twardy facet jest. Tak jest Wbije zęby. W... Chciałem do Mińska wrócić, bo prawdopodobnie byłem tam, znaczy wrócić w, w pamięci bo... Myślałem, myślałem, że się pakuję ja do no, autokaru. Prosimy, prosimy, bo, bo, bo tak. fizycznie to się tam już nie wybiorę. Nie wiem, co bym nie powiedział. Pan redaktor zda nam sprawę z tego, co tam się wydarzyło. Żona się mnie jestem zapytała jak odpowiedziałem jej Zimno, tanio, czysto, brzydko. I to by nam oddawało. No i Lenin jest. I panowie w wielkich czapkach, jak największe naleśniki świata, wszechobecna milicja. Dość powiedzieć, że w sektorze, w którym siedziało nie wiem, z 50, 70, na każdych pięciu czy 7 wypadał jeden, jeden ubek z kamerą, który nas skręcił. Także czułem się trochę jak jak w czasie pochodów solidarnościowych w roku 88, kiedy to w tłumie chodziło dużo dziwnych podejrzanych panów, którzy robili zdjęcia małymi aparatami. To tak tutaj się tam czułem na stadionie. Stadion, no, stadion jest... brzydki, trochę jak w czymś jak w takich azjatyckich jakiś właśnie Andrzej Machaczkała czy coś takiego taki jak taki na Widzewie ale stary typ stadionu? Bo tak jak no stary, stary taki, nie te trybuny nie za wysokie, bez dachu stadion żaden no. tylko wyremontowany jak na reżim Łukaszenki to mógłby się naprawdę postarać o jakiś jaki stadion, sposób, taki reżim taki stadion no. o jakiś bardziej spektakularny obiekt kibice też niezbyt mądrzy bo kibice Barcelony ich pozdrawiają, a tamci na to y, zaczynają op, ich opluwać i, i, i przezywać. Trochę to wygląda jak ratlerek, który próbuje obsikać słonia zachowując wiesz pełne proporcje no, no. jakby... i to słonia, który próbuje Wachlerka pozdrowić no, kibice, kibice generalnie kibice są... nie bywają rozsądni no, więc... powiem Ci, że na przykład będąc w Kijowie na meczu odniosłem wrażenie takie, że kibice Dynama byli wręcz przyjaźnie nastawieni i było bardzo przyjemnie w ogóle, wiesz wymienialiśmy się szalikami no oprócz grupy nacjonalistów, którzy w kuriozalny sposób byli ubrani w kominiarki, siedząc w knajpie i musieli, po, musieli podciągać kominiarki, żeby się napić wódki. No, kto mądry chodzi w kominiarce do restauracji? Zaciągniętej na łeb, no. no. trochę gorąco. Ale malowniczy byli bardzo. A tam wolno? Chodzić w kominiarce? No. W restauracji chyba tak. <laughs> jeden, jeden ze znanych nam aktorów śpiewa taką piosenkę w kominiarce i zawsze po, po niej... Wszystkich słowach mówi, że to fatalny pomysł. Jednak ciepło w twarz jest. No. No, o meczu to chyba niewiele, bo to taki no, kolejny mecz, to, mecz bez historii. Mecz, me znaczy, to ciekawe, bo obejrzałem go później zaraz yy, w telewizji. W <grym> że, żeby móc to, op mieć, to opowiedzieć. Znaczy, bo siedząc <grym> dosyć nisko na stadionie, tak naprawdę niewiele się tam widzi. To nie jest taki stadion, z którego jak Wembley czy Camp Nou, gdzie w prawie z każdego miejsca wszystko dobrze widać. To jest raczej taki stadion, że jak siedzisz w piątym czy siódmym rzędzie, to głównie widzisz yy, plecy ochroniarzy i i, i, i zabieżnią gdzieś dopiero boisko. że wrażenie estetyczne żadne. Trudno oceniać grę zespołu, jak gra odbywa się na, na drugiej połowie, bo w ogóle nie widzisz, kto piłkę podaje. Czyli udany wyjazd. Poznawczo tak. <śmiech> <śmiech> Generalnie. Natomiast mecz, wydawało mi się, że Barcelona oddała 10 strzałów i strzeliła 5 goli. Jak obejrzałem powtórkę, okazało się, że oddała ze 23 strzały, czy coś koło tego. No i generalnie tam było widać różnicę klas. A drużyna batę no, to jest taki zespół. No, w Polsce pewnie walczyła było mistrzostwo. no na spokoju. Natomiast tam to, no, w tej, takiej grupie z Milanem i Barceloną, no to dostarczyciel punktów. Podobnie jak ta Wiktoria Pilzna. A na Wiktorię Pilzno biletów już nie ma. Mecz w Pradze, bo stadion na 20 tysięcy i no, już się Kameralny stadion, miłe okolice. Tak, y, święto zmarłych obok, <głos> więc długi weekend no. więc zaproszę, pomysł zaproszę, za, na, na wakacje na, na wyjazd weekendowy, żeby obejrzeć mecz i zostać w Pradze, tak, no świetny pomysł po, pojeść trochę parówek Ja bym mimo wszystko... parówek? suchoparków <głos> taki piłkarz był <głos> hokeista A, Hokeista ja bym mimo wszystko tak nie wyrzekał na to batę, bo zaraz przejdziemy do naszych polskich drużyn, które jak zwykle, czy nie jak zwykle, no ale błysnęły w innym no, ja wygrała, no Legia no, wygrała, wygrała i to po świetnej drugiej połowie no. No, Ale do tego też przejdziemy No to tam... no, no, tak świetnie to nie, no, no, nie no, się. No, nie no, drużyna się obudziła I pokazała, że jest tak dobrze przygotowana Fizycznie to raz dobrze przygotowana mentalnie po wyjściu z szatni na drugie 45 minut. Nie, no przeciwnik nie był jakichś wielkich lotów, no to dlatego no, też no, łatwiej, było, łatwiej było pokazać. No też nie cena. znalazł się w tej lidze europejskiej przypadkiem i ma tam paru piłkarzy całkiem przy, na, grających na przyzwoitym poziomie. Jasne, no. Jak się chce myśleć o tym, żeby wychodzić z jakiejkolwiek grupy, to takie mecze u siebie trzeba wygrywać. No tak, tak. Nie, no to jest obowiązek. E, to, że, no. to, że, to, że Legia przegrała tylko 1-0 z PSV Weindhoven, to też uważam za wynik taki, jasne, że fajniej byłoby jakby zremisowali no ale PSV to jest jednak drużyna z, euro, z europejskiego topu, było nie było, tak? Może nie w tej chwili, ale... No to po to nie, no ale generalnie jesteś śred... dobra średnia klasa no, europejska. No. no kilka lat temu to była drużyna, która regularnie dochodziła do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. No tak, no ale to było kilka lat temu. No, no, i, no i mają paru naprawdę niezłych piłkarzy, tam w lidze, w, w lidze holenderskiej to ostatnie wyniki to tam po 7-0, 5-0 wy, wygrywają. Nie, także... no, no to, to, to było też trochę, trochę szczęścia miała Legia. No, no, no prawdę, szczęście na no. boisku jest potrzebne. No. To jest to inna sprawa, że no nie wiem, kilku piłkarzy naprawdę w tej Legii pokazuje, że umieją grać w piłkę. No taki Rybus to ma rundę życia. To jest zawodnik, który powinien grać w pierwszym składzie reprezentacji Polski i nie wchodzić na 20 minut, tylko no, po prostu od niego. Tak pewnie. daleko, tak daleko idący wniosków to mnie wyciągał. Arczka. Ale on tak gra od, od dwóch czy trzech miesięcy. Ale prawda jest, prawda u, u, jest taka, na że, meczu, jest, także. Że, jest, że, jest, że jest, no i przecież powołuje Rybusa. Ja mówię, nie no, to prawda, że w tym meczu zaprezentował się bardzo dobrze. No. I to bardzo dobrze jest... gra ostatnio Jan. Pierwszy, pierwszy człowiek, który oddał strzał w tym, w no tym i... meczu. No, pod miał, koniec pierwszej połowy. Teraz przeciwko Wiśle też zagrał świetne dobry. spotkanie. Liu to on może stać i 90% czasu, ale te 10... i widzisz, no właśnie Liu no, to jest tak, że, że ja... No, jak, jak, jak grał z Tel Awiwem, no to po prostu prezentował się słabo. No, no, no, ni no niestety. No, jest to taki napastnik, który... No... Znaczy to jest napastnik stojący. Na polską ligę, tak? To, na polską log, ligę to tak, to, to, to w polskiej ligi nie trzeba biegać, znaczy, to prawda. Tylko, no. że zobacz, że jego podania i gole dały awans do tej Ligi Europejskiej. No tak, gdyby tak, nie no jego ale... postawa w meczu właśnie to stanie przez 90% czasu i, i kilka celnych i błyskotliwych kontaktów z piłką, które umożliwiły oddanie strzału Radowiczowi na przykład, to Ligi Europejskiej nie byłoby w Warszawie. No ale pokaż mi teraz innego klasowego, odklasowego napastnika, ofensywnego pomocnika, który, który stoi na boisku. Rivaldo całe życie stał. R ale mówię teraz. Rikelme W Ameryce Południowej wszyscy stoją. <laughs> w Ameryce Południowej, no właśnie. Oglądałem no ostatnio no, nie, no kilka to spotkań i panie redaktorze bezielskie. się za dużo Ligi Angielskiej na no, Angielskiej no, no. i za dużo Barcelony, gdzie wszyscy się tak. ruszają No bez właśnie, przerwy. właśnie o to mi chodzi. Znaczy, mówię, mówię o tym w nie, ten no, sposób, że wiesz, że, że no, nie, nie ulega wątpliwości, że on króluje nad innymi zawodnikami i w technicznym przeglądem pola w ogóle organizacji gry na boisku i to, i to po nim widać. No, gdyby dodał do tego jeszcze trochę chęci do, do, do poruszania się, no to no tak, na, no, pewno, na, pewno, no. na pewno byłby z niego dużo większy pożytek i wtedy byłaby dużo większa szansa na pewno na to, żeby znaczy, Legia on, wyszła. Znaczy on, się, no też nie jest juniorem na dorobku, on tu przyjechał odcinać kupony i właśnie błyszczeć tego typu historiami, że gdzieś poda piłkę piętą, nieoczekiwanie, że gdzieś zaliczy fajną asystę, że gdzieś odda świetny strzał z wolnego, strzeli bramkę z dystansu albo po solowej akcji minie jednego czy drugiego zawodnika no i poza tym zainteresowanie Legią mam wrażenie jest dzięki tego typu transferom inne, tak, w sensie większe niektóre kluby no prawda, są w stanie no. niektóre kluby są w stanie sobie takiego piłkarza wychodować wyho w sensie przez kilka lat tak jak w Poznaniu takich piłkarzy można wymienić pewnie kilku bo stylić jak przychodził to, to nie był piłkarz, który, który no tak. się kupował jako magnes dla, dla kibiców, Ale luboja ja bo wiadomo, że przyciągnie ludzi na trybuny i So, jest takie zjawisko, jak chodzenie na trybuny, żeby zobaczyć określonego piłka. Nie, no pewnie, że tak. No, no. Także uważam, że to pod tym względem pomysł ze wszechmiar trafiony. No, biorąc pod uwagę jego udział na przykład przy, y, w zwycięstwie nad Wisłą, no, też pokazało, że wyniki w Lidze Europejskiej y, i Wisły i Legii y, po zderzeniu tych drużyn kilka dni później nie są przypadkiem. Legia była lepsza od Wisły y, y, y, no, fakt, że trudno, była bez Małeckiego i Meliksona no, może no, może trudno gdyby... było być gorszym od Wisły no. <grych> znaczy ja powiem tak, bo y, taki epizod mi się przypomniał z tego meczu Wisły nie pamiętam, który z zawodników, który dostał w polu karnym piłkę, którą generalnie gdyby zagrał na jeden kontakt technicznie strzeliłby bramkę, w tym momencie zaczął przyjmować obracać się z tą piłką i to był koniec akcji y, więc to jest problem z napastnikami w naszej lidze jest taki nie taki, że oni stoją tylko chodzi o to, żeby oni potrafili się nie zagotować, kiedy dostaną piłkę w polu karnym. I, ale żeby się nie zagotować, regioniści... to trzeba być sprawnym technicznie. Dokładnie, no, no, no, no to... Właśnie to, na tym to polega. No. Niestety, że jeżeli... no chodzi o samą klasę piłkarzy. No tak, ale więc zobacz. radowić jeżeli strzela by, by bramkę na, w tym momencie w taki sposób, że będąc w polu karnym nie wali na pałę, tylko... To czekasz, bramkarz usiądzie, Dokładnie, a bramkarz czeka... jest dobry i stoi do samego końca. Ja mam trochę inny ogląd tej sytuacji. Nie, on czekał, patrzył czekał na bramkarza i czekał, się, że co on zrobi. Ja miałem wrażenie, że, że on trochę nie bardzo miał pomysł na to. Nie, no Pomysł nie miał, miał prosty, miał pomysł. chciał położyć chciał bramkarza no. i strzelić. Wiedział że, wiedział, że obrońca ma za sobą, nie obok siebie. Wiedział, że obrońca, żeby mu piłkę wybić, musiałby go sfaulować. Moment w meczu był taki, że fauli i rzut karny w tym momencie równa się. Czerwona kartka dla obrońcy yy, yy, no i ergo gol tak, z rzutu karnego, więc zaryzykował. Chłop jest doświadczony, dobrze przygotowany też fizycznie nie do wiem, bardzo dobrze, że strzelił bramkę, no nie mówię. ja tylko, ja tylko, ja tylko, ja tylko no, Ale zrobił, do... to, zrobił to na zimno, nie zamknął oczu i nie walił z prostego podbicia w bramkarza, w którego mógł trafić, tylko próbował go wyczekać. Zachował się jak rasowy napastnik, który w końcu nie jest. Ja nie wiem, no, mnie to tak wyglądało dość dramatycznie, ale może masz rację może. Może ja, ja po prostu nie... źle to odebrałem. No. Ja się zgadzam z redaktorem Zawadą tutaj. Natomiast chciałem powiedzieć inną rzecz, że mówimy o tym, że dobrze, że ta Liga Europejska, że może Liga Mistrzów to by było za dużo, a Liga Europejska będzie dobrym przetarciem na przyszłość. Dla Wisły? Nie no, będzie. Nie, nie. Ja uważam, że Liga Mistrzów na pewno nie byłaby za dużo. No, znaczy, no, byłaby, ja... by, pan. na to, jak Wisła gra w tej chwili. To, no dobrze, no dostałaby. To Liga Polska dla niej to jest mhm. za dużo. No dobrze, dostałaby 6 mecze ja, i byłoby, wiesz, ja po zawodach. No, ale, że... ale chodzi mi o to, że dla obu zespołów Liga Europejska to jest szczyt możliwości, a dla Wisły okazuje się, jest to zbyt dużo. Poza tym wiesz, kto w tej Wiśle, bo mówimy, że, że Liga Europejska, czy tam sześć porażek widzę mistrzów, miałoby służyć zbieraniu doświadczeń? Dla Pieniędzy. Kogo? Pieniędzy, tak, ale kto, ale kto z piłkarzy miałby zbierać doświadczenia? Małecki, Wilk, który nie gra i kto jeszcze? Bo reszta to są zawodnicy nie, po trzydziestce, no ja którzy mówię, po sezonie ja nie mówię odejdą. O tym, ja nie mówię o tym, no panowie, no przecież umówmy się, sprawa jest jasna. To, czy drużyna gra lepiej i, i, i tak dalej, i tak dalej, to decydują o tym w przerażające jednak w większości pieniądze, które drużyna posiada lub nie. No. No, bo stać ich to po prostu na lepszych piłkarzy. Jest no, to bardzo nie, ryzykowne twierdzenie. Nie, no, nie puszczam, jest ryzykowne. Puszczam, że no, nie ja, jest puszczam, rzykowne, ja mam mniejsze bo... pieniądze w tej chwili niż Wisła. No, ale ja nie, nie, nie, nie rozmawiamy o polskiej lidze. No tutaj do, do, no, cały nie, no, czas ja, poruszamy, się, jakąś... poruszamy się jednak blisko, w porównaniu do, do Lig Europejskich, poruszamy się blisko amatorskiej piłki. No. Dobrze, no, no, jest no, prawda. Barcelona ma sporo mniejsze pieniądze niż Real Madryt. Popatrz na no. ostatnie dziesięciolecie. Gdzie Real gdzie Barcelona? W tym roku wydała więcej niż Real Madrid ale wydała, wy, wydała, ale budżet ma, wydała, bo taką, taką miała potrzebę no, bo, bo była potrzeba zakupienia dwóch piłkarzy na kluczowe pozycje, ale to nie są wydatki takie, że kupujemy zaraz, Javier'a zaraz, postary, zaraz, zaraz, za cztery... A przypadkiem Barcelona nie jest najbogatszym klubem teraz? No nie, no budżet ma niższy niż Real Madryt. Nie mówię o budżecie ale o, o czym mówisz? O, przychodzie, no, o, o czy... Tak, o klubie. No jest, jest ranking klubów nie, No Real, Nie, Real Madrid i Manchester United i Barcelona. No, taka jest pierwsza trójka. Natomiast zobacz, ile te kluby... No zobacz, leczą... ile te kluby zobacz, kiedy Real Madrid grał w finale Pucharów Europejskich. Przy, zachowując odpowiednią skalę. To wszystko jest kwestia też filozofii, kwestia tego, jakiego się ja ma nie trenera. Mówię, ja, ja, ja, nie tak mówię, ja nie mówię to, o, pieniądze o wygrywaniu to nie wszystko. Ligi Mistrzów. No, nie, no to tak, pieniądze to nie wszystko. Przy czym, no, zachowując odpowiednią żaden, skalę. Ale żaden z tych klubów, które, które cokolwiek osiągają w, w Ligach Europejskich, no, to nie są kluby, które płacą mało swoim zawodnikom. No. I żeby nie, mieć no, dobrych oczywiście. zawodników, trzeba, trzeba być bogatym klubem, żeby stać ich było na ten. No, to ale ja no, tak zarab no. zarabia pół miliona euro rocznie. 2 miliony ponad złotych polskich. No, To nie jest mało. To zależy w jakiej skali na to patrzymy. Jeżeli porównujemy to z zarobkami sprzątaczki, to jest to bardzo dużo, ale jak porównujemy z zarobkami dajmy na to takiego teweza, to jest niewiele. No, A tewez to jeden ze skrajnych przykładów. No. Skrajnych, zgadza się. No, no tak. ta, Ale chyba jeszcze wrócimy do niego dzisiaj. Ja wiem, czy jest do czego wracać. No, można wrócić no, a propos Patryka będzie. Małeckiego, bo to widać, że, że to podobne postury i podobny typ zachowań. No. Znaczy, no, on no. źle zrobił, że nie odszedł z City. No, to jest znaczy, po... Nie on wiemy jest wszystkiego, w... od tego zaczniemy. Ok Wtedy, kiedy było wiadomo, że przyjdzie Kun Aguero, a to, że Kun Aguero, może te ale... myślał, że przyjdzie Kun, tak jak wszyscy bredzą takie historie, że ale... jak to piłkarze z Przepraszam, Ligi... ale on nie odszedł, bo go nie wypuścili, mam takie wrażenie. No nie wiem, no wiesz, Fabregasa też podobno nie chcieli wypuścić i co? I odszedł za całkiem normalne pieniądze. Pewnie to... Ale Fra... Fabregas... wiesz, Maszerano, Maszerano, jak odchodził do Barcelony, też go nie chcieli wypuścić, a Bidala z Lyonu też nie chcieli wypuścić, oni po prostu strajkowali. Chciałem powiedzieć, tym... że Fabregasa wypuścili dopiero w drugim sezonie. To po pierwsze. Fabregas no, był, il, albo był innym tak, dokładnie, więc, a on był innym typem piłkarza bo się no nie tak, obrażał tylko Fabregas, Fabregas nie wiem czy dopłacił w końcu czy nie ale nawet sam chciał dopłacić do tego transferu żeby żeby tylko odszedł z Arsenalu natomiast, no to, natomiast w a... wypadku Teweza to jest tak, że tutaj nałożył się konflikt z trenerem wyraźny no, bo to trener Ale decyduje, kto ma sprawy. Zresztą, zresztą, zresztą nie, nie pierwszy w historii Teweza. No. Tewez jest, jest, jest trudnym piłkarzem. No. To, to, to, to znaczy, to moim zdaniem razy. to się skończy tak, że on wyląduje tam skąd przyszedł, czyli w Corinthians. Nie, no, wyląduje w Corinthians. I tak jak pisałem, <głosy> co się pozwoliłem ten. No niestety no, ten zawodnik wygląda na takiego, że. Że, że nie udźwignął tego wszystkiego. No. No, a, sezon a na starość będzie żałować a, a sezon poprzedni miał świetny, tylko że... No tak jak... no, bo to jest piłkarz znakomity. No. No, tak, ale tak jak mówię, no, mógł sobie mógł, mogli sobie przypuszczać, że przyjdzie jakiś mały, biedny Kun z Hiszpanii, czyli hmm. ligi, której, którą nie wiadomo dlaczego wszyscy uważają za to, że jest mało fizyczna i że zawodnik, który ma metr 70 kilka wzrostu, będzie kopany, poniewierany przez obrońców i sobie nie poradzi. A Kun przychodzi, strzela gola za golem fakt, że teraz ma kontuzję, ale prawda jest taka, że w tą stronę akurat piłkarze przechodzący z Hiszpanii do Anglii radzą sobie, natomiast piłkarze przechodzący z Anglii... No, o Torresie mówili co innego. O Torresie? No, w Liverpoolu grał bardzo dobrze. Ja to bardzo mieszanie. No, no nie, no wiesz, no, nie, jego transfer do Chelsea też nie wziął się stąd, że grał źle w Liverpoolu. Nie, prawda? no tak, zawodnik o e... ogromnym potencjale, no to jest inna wiesz, kwestia. On tych, goli, on tych goli strzelił ponad 70 w barwach Liverpoolu, co jest wynikiem całkiem nie najgorszym. E, wiesz, Mata dopiero co przyszedł do, do Chelsea już jest w zasadzie głównym rozgrywającym tego zespoła, to też jest no, zawodnikiem. też teraz strzela bramki, no to, to, to. No, oprócz tego, że kiedy nie strzela. Znaczy, ja chciałbym <laughs> powiedzieć, że Mancini ma duży problem, dlatego że się, tak powiem, zapalił na konferencji prasowej, powiedział, że Tevez już nigdy nie zagra w, w, w Manchesterze City, a, no i teraz zaczynają się schody, dlatego że co on zrobić z zawodnikiem, który teoretycznie jest wart kupę kasy, nie wypuścili go dlatego, bo chcą, żeby oni no, się przynajmniej zwróciła część z tego, co na, za tego Real zawodnika kupi. zapłacili, no ale nie kupi go, jeżeli on będzie, na przykład przez pół roku siedział gdzieś w Argentynie i nie będzie grał, bo myślę, że na swobodzie, no. regularnie. No jeżeli Real może ściągnąć Altintop'a z chorym kręgosłupem, albo Sachina z urwanymi obydwoma kolanami, to sobie nawet grubie, grubego za może kupić. Oni kupili, który nie przeszedł badań medycznych. No to prawda. Oni, oni nie mogą kupić każdego w każdej formie. A z drugiej strony trudno, żeby trener w wypadku takiego konfliktu robił z gęby cholewę jednak go zaczął wypuszczać, tak? Nie, no nie ma takiej potrzeby w tej nie chwili, nie. szczególnie, że da, dał jasny sygnał, że w momencie, kiedy kontuzjowany był Aguero, w pierwszym składzie zaczął grać Balotelli, który też charakteru nie ma łatwego i też był skonfliktowany z Mancinim. Nie wiem, czy ma łatwiej, czy trudniej przez to, że mówi w tym samym języku, co Mancini i mógł mu nawtykać a, z, a jest mam. po prostu głupi. Balotelli jest głupi, tak. On jest po prostu głupi. Tam ten ma parszywy charakter. No, Słyszeliście te te, te, znaczy, o tej tym, że któryś z br brukowców angielskich zatrudnił specjalistów do czytania z ruchu wark. Dla a to, to, jest, to w Hiszpanii już funkcjonuje od tak. dłuższego tak, czasu. Trzeba się dlatego... przekonać, co tak naprawdę powiedział <laughs> Teves na ławce rezerwowych Manczyniemu, a raczej chyba któremuś z, z pracowników klubu. No i twierdzą, że powiedział, że zostaw mnie. Daj mi święty spokój. Mm. Powiedziałem, że nie. Potem się co prawda Teves Tłumaczył, że to było jakieś nieporozumienie językowe, jak okazuje się, nie jest to nieporozumienie językowe. Nie, no nie, no to jest nie pierwszy występ taki te, tego typu Teweza. No, no to, to tego, to tego typu Teweza. Tego typu, występ tego typu. Powinni go puścić do Argentyny, do, do jakiegoś klubu go wypożyczyć, gdzie będzie mógł sobie spokojnie trenować, no, żeby, nie tracił, ja go z otwartymi to, ramionami żeby nie tracił na wartości. A przy pierwszej możliwej, możliwe, pierwszej tam, tam się roztyje, tam się roztyje i On w nie zgrał świetnie, no. oni go tam kochają. No. Ja wiem, że go kochają, tylko kwestia jest. Tego, czy, ten, czy, czy, ten, czy ten zawodnik po prostu jeszcze jest w stanie wznieść się na jakikolwiek... To jest chyba sens. pierwszy Argentyńczyk, który został wybrany najlepszym piłkarzem Ligi Brazylijskiej. I czy będzie, i czy będzie, i czy będzie w stanie jeszcze wrócić do, normalnego gry w, do normalnej gry w piłkę, no, w sensie takim, że zacznie trenować, i, i bo, bo tak czy inaczej umiejętności pyta... na, na, nawet tą nadwagą sobie w Corinthians będzie radził. To jest pytanie do Tylko niego, kwestia no. już tego, czy on jest to w stanie udźwignąć jeszcze. No. Mhm się zebrać To jest taka liga, że tam wiesz, Romario no to... mógł być królem strzelców, Adriano mógł być gruby lat, no. i balować. No to samo Ronaldo też z potężną nadwagą strzelał bramki a, a na przykład Ronaldinho pokazał, że można y, żyjąc normalnie, to on parę kilogramów akurat zrzucił, będąc w Brazylii i wrócił do reprezentacji, gdzie grał, g, bardzo, grał bardzo przyzwoite mecze. No, no zobaczymy, no zobaczymy. No ciekawie jestem, ja się boję, że z razem to jest właśnie taka historia, że, że jak tak pisał w komentarzach, że w wieku 60 lat będzie siedział gdzieś w knajpie i wspominał, jak to kiedyś było. Na pewno będzie wspominał, ma co już. Ma co już wspominać, ale wtedy będzie... No już wszystkim za późno i będzie... no, natomiast jego nie do następca, bo to trochę inna pozycja natomiast Javier Pastore to jest to chłopak gra taki futbol, że no, po prostu PS, że wszyscy mówili: Co to za pieniądze za takiego piłkarza? Ja wiem, że to jest piłkarz, który wchodzi do, do Barcelony na dziś. I, to e, mi przypomina trochę, trochę Ronaldini ten... z, z czasów tak, PSG, tak. Kiedy, kiedy rozgrywał akcję i pokazywał kolegom z drużyny, gdzie <śmiech> mają mu zagrywać piłkę i gdzie mają się ustawiać, gdzie <śmiech> on tam zaraz był i strzelał bramki. Tak, tak. No, tak. ja to nie, nie, nie, nie, nie zapomnę, A, posto... po prostu jak można, jak, jak można było tak dyrygować chłopakami, że pokazywać im palcem, co i jak podczas rozgrywania akcji, gdzie, gdzie należy zagrać i co zrobić. No. no. A Pastore to w ogóle taki przykład zawodnika, który wie, że na niego postawili. Charakterem jest w stanie to udźwignąć. Ta drużyna rzeczywiście budowana koło niego zaczęła sezon fatalnie, bo od porażki. Wszyscy myśleli, że to kolejny nie wypał. Proszę, minęło siedem kolejek chyba. Są liderem. Wygrali właśnie z Olimpikiem Lyon po trudnym meczu w którym Pastore pokazał, od czego jest zawodnik, którego się kupuje za duże pieniądze. Zresztą nie po raz pierwszy, bo, bo już pięć goli strzelił, czy cztery. Coś takiego, No, ale to jak na zawodnika, który nie jest napastnikiem grającym na szpicy. Oni tam mają Kevina Gamero, który też, też ma chyba pięć goli już strzelonych, też przyszedł przed sezonem. No i okazuje się, że można po latach niepowodzeń i wyrzucania pieniędzy w błoto zbudować drużynę z głową, kupując piłkarzy na określone pozycje pod określony pomysł gry w piłkę. No właśnie, bo to też taki przykład drużyny, która nagle po prostu dostaje gigantycznego kopa finansowego i i jest zbudowana z głową. I, I zbudowana jest z głową, no to jest rzadko, bo na przykład z, rozmawialiśmy przed chwilą o City, City wydawało makabryczną ilość pieniędzy, ale tej głowy tam nie było, ona ta, no. ta, ta teraz zaczyna ja ta, wrażenie, nabierać jakiegoś ja, kształtu. Ja mam wrażenie, że pan, panie redaktorze teraz, tak jak w zeszłym odcinku podcastu, redaktor Zawada miał niepołączone półkule mózgowe, to że dzisiaj coś podobnego tak? spotkało pana, bo teraz pan sam sobie przeczy. Przed chwilą pan mówił o tym, jak to pieniądze mogą budować zespół, a teraz pan mówi, jak nie, to... Nie, mówię, mówię o tym, że żeby być dobrym klubem na europejskim poziomie, to trzeba być klubem bogatym. No, to taka jest prawda. No. No, nie, ma, nie masz dobrego to klubu. nie wystarczy. Ten, no nie wystarczy, żeby być na najwyższym poziomie. No. No, PS, że zawsze był klubem bogatym, a w piłkę nie grało. A PS, PS, że przez ładnych 10 lat PS, że miało poważne problemy, a zawsze mieli pieniądze. Teraz dostali dodatkowy zastrzyk gotówki, ale zaczęli wydawać pieniądze z głową, a nie tak jak przez poprzednie 10 lat. Czyli można mieć pieniądze i można sobie za nie kupić 4 tony rzeżuchy, a można za te same pieniądze iść i kupić sobie kotleta i ziemniaki. No dobrze, tylko chodzi mi o to, że jak zobaczymy, <głos> jak, jak, jak będą ćwierćfinały Ligi Mistrzów, czy mi pokażesz jeden klub z tamtych, który uważany jest jako biedny klub europejski? No, nie będzie takiego. Ale pokażę Ci 4 albo trzy, albo dwa albo pięć klubów, które są bardzo bogate, a nie będą grały w tych ćwierćfinałach. No, ale to, nie... no, to bardzo dobry przykład. No, nie, nie, nie, to nie zmienia faktu, że po prostu tam, i, i na pewnym poziomie europejskim, nie ma biednych klubów, po prostu. Zgadza to się, tylko że to na szczęście chodzi. jest tak, że. Ja nie mówię o takich pieniądzach, że przyjeżdża szejk do Wisły i nagle się buduje na tym drużynę i ta drużyna wygrywa wszystko, bo tak, tak nie no, ma. W fazie no. grupowej Ligi Mistrzów bywały kluby, kluby biedne. Nie, no oczywiście, no, no, no bywały, bo kluby biedne i nadal bywają, no. tylko kwestia jest tego, że, że, że, że na tym się tylko i wyłącznie sprawa kończy. No. I tak są bogatsze od polskich klubów. No. Swoją drogą moglibyśmy no nie, zrobić media, takie zestawienie... Art, art Media, Szalka, która grała... Słuchajcie, ostatnie 10 lat, jaki zagrałeś? był najbiedniejszy klub, który wygrał Ligę Mistrzów? Z ostatnich 10 lat? W tak. ostatnich 10 latach Ligę Mistrzów wygrywała Barcelona, Manchester, Milan, Real Madrid. Załapał się nawet w tym dziesięcioleciu. Porto? Wtedy. Porto. Porto za Mourinho, tak. To był najbiedniejszy klub. No właśnie. To był, najbiedniejszy... to był taki wypadek przy pracy. Nie ja wiem, czy Porto jest biednym klubem. Znaczy na pewno nie jest to klub, nie wiem, na miarę y, chociażby w tamtej epoce y, drużyn, które zostawia... zostawia ja, mnie nie w, tak, w, nie, w dzielę, nie, mówię tak? ten, ja mówię o średniej, to, europejskiej, nie, bo o średniej bo europejskiej. Z tego, co ja nie. dobrze pamiętam, a pamięć mam krótką i słabą, to oni najpierw wygrali Ligę znaczy Europejską, zębiską, a potem w tak, sezonie wygrali, tak. a następnego sezonu wygrali tak. Mm. Także to, to, to, to nie jest no, tym, To jest takie. To, to, taki, to było a propos rozmowy o Ligi Mistrzów i, i Ligę Europejską. No, chodzi mi o to, że po prostu lepsza byłaby Liga Europejska, ja uważam, mimo wszystko niż znaczy Liga Mistrzów niż Liga Europejska. ze względu do naszych ze względu na to że, że że byłyby po prostu większe pieniądze w klubie. No kluby, zarobił większe pieniądze i byłaby szansa na sprowadzenie lepszych zawodników. Może. To pokazuje przykład Luboi. No. W sumie może masz rację, dlatego, że jakby możliwości sportowe są, czy to będzie Liga Europejska, czy to będzie Liga Mistrzów, to jest taka sama szansa wyjścia z grupy. <grym> Jak widać. <grym> Dla tak, bo Biorąc pod uwagę, że Lech Poznań w zeszłym sezonie w fazie grupowej Ligi Mistrzów, z tego co pamiętam, uzbierał 11 punktów, żeby awansować we wszystkich meczach, to myślę, że w tym roku oba polskie zespoły zbierą tyle. Mogą mieć problem ze zebra z zebraniem 11 punktów, bo na razie... No po... o Lidze Europejskiej. Tak, bo na razie po czterech meczach... O, o Lechu w zeszłym sezonie też. Le Lech jak... w Lidze Europejskiej tak. w zeszłym roku zebrał jedenastu punktów. W tej... No, może się przejęzyczyłem. Legia i Wisła po czterech meczach mają trzy punkty. Lech po czterech meczach miał niewiele więcej, bo... Ale cztery. przyszła zima szybka. <laughs> tak. Przyszła się Oj, wtedy szybko. i pomogła. Jak jesteśmy no, przy zespołach, które mają taką oszamiającą liczbę punktów, to co z, z Arsenalem no. przegrał derby północnego Londynu. No, ale tego się ale można to było spodziewać, bo trochę lepiej ten, ten, szczerze, w tym sezonie no, Grali przez 15-20 minut w piłkę tak jak yy, kiedyś. Nawet przeważali. No ale... No, Jeżeli nadal Wojciech Szczęsny, mimo tego, że puszcza piłkę, którą powinien wybronić, bo szmatą bym tego nie nazwał, bo strzał był na dziwnej wysokości, on był lekko zasłonięty, ale strzał był z daleka i w środek bramki. On taki strzał puszcza i tak ma zdecydowanie najwyższą notę w zespole. Do tego stracili bakarysa Nie na kilka miesięcy, bo chłopak nogę złamał. To też kluczowy zawodnik dla postawy defensywy no, Fakt, prawda. że środek obrony wyglądał już trochę lepiej niż, niż ostatnio, ale nadal mam wrażenie, że momentami to jest drużyna, która nie wie, gdzie biega. Oni muszą znaczy, zacząć zbierać punkty w lidze, bo. No muszą, muszą. To znaczy, sezon w Anglii jest długi, no, no widać, że ta drużyna zaczyna się jakoś tam układać. No, jak mówię, no to nie będzie walka o pierwszą czwórkę. Ale, ale myślę, że. No że na razie, że, odkąd że... komentujemy ich postawę, to punktów im z tygodnia Zem na tydzień nie, nie przybywa. <gry> Tylko dzięki temu, że drużyny z końca takie jak Bolton. Nie nie, nie, nie jeszcze nie, bardziej. Nie przybywa jeszcze bardziej, to, to nadal są. Na, Pamiętają się między 15 a 17 miejscem. No już, już się krzyczy, że szczęsny mam znowu, znowu się krzyczy o szczęsnym, że ma pójść do Barcelony. No to, to bzdura jest wyjątkowa, dlatego że no, co on miałby tam robić? Wiktor Waldes to nie jest pan, który ma 38 lat i musi sobie szukać zmiennika, który ja, wiesz, jego Jakby mieć 38 bo... lat, Tomasz tak powiedziałby coś na ten temat. No. Tak, też, też miał z tym problem. No, 38 co? lat okazało, się jednak zbyt mało. No. No Wojtek, Wojtek, żeby teraz pójść do Barcelony, musiałby uderzyć się tą sztangą, którą sobie złamał ręce, nie w ręce, tylko w głowę. Bo y, oznaczałoby to, że przez najbliższe 4-5 siedział na lat byłby, siedziałby na ławce i grał tyle, co Jurek Dudek w Realu Madrid ja Albo tak... Kuszczak w Manchesterze. A, chociaż Kuszczak grał swego czasu nawet sporo, no, jak na no rezerwowego. Van miał kilka kontuzji, i nie było trzeciego bramkarza, który byłby... Wandersara. der Wandersara. Van, der Van der ma... ma piękną żonę. Zgodzę się całkowicie, że to ani nie jest moment... Dla... Nie ja tylko mówię o tym, co się tam prasa brytyjska znaczy, ja, ja ja, się rozpisywała, Nie To, no jakieś, to są jakieś, jakieś, to jakieś plotki, natomiast ja generalnie nie miałbym nic przeciwko, gdyby Wojtek został następcą Wiktora Waldeza za 5 lat. Nie coś. jest to moment dla Valdeza, żeby odchodzić i nie jest to moment dla Szczęsnego, żeby przychodzić do Barcelony, bo nie jest w wieku <śmiech> Jurka, by, Dutka. Tak, Jurka Dutka, żeby, żeby przychodzić na, na emeryturę. Natomiast z drugiej strony, znaczy to jest zbyt duże ryzyko, bo to jest świetny bram. Gracias to nigdy nie wiadomo jakże to było. jeden i drugi niestety. Bo to jest tak, że Waldes musiałby nagle zapomnieć jak się broni, a... ale Waldes już się rozwijać nie będzie, a szczęśliwym w tak, tym no, momencie jest tak, ale bramkarzem Valdez... na poziomie Waldesa, a może ale być no, nie ale nie wiadomo na poziomie no, on jest na poziomie, oni przede wszystkim są innego typu nie, nie bramkarza. Waldes to Waldes, no. to jest bramkarz, który gra jednocześnie jako ostatni stoper, gra tego w telewizji nie widać, ale on to jest zawodnik, który broni poza polem karnym. On bardzo dużo piłek wybija, świetnie granogami dużo lepiej niż Szczęsny, co jest dla Barcelony bezcenne, bo on potrafi podać 15 piłek z wykopów celnych w czasie meczu. Ma minimalną ilość strat przy wyprowadzaniu długiej piłki. Szczęsny jest innego typu bramkarzem, brak mu, brak mu tego doświadczenia. Poza tym tak jest kwestia językowa Waldes rozumie się z większością piłkarzy gra od dziecka, rozumie się z nimi bez słów, to dla, dla takiej drużyny jak Barcelona jest bezcenna. Nie, no nie ma co rozpatrywać nie, póki to jest, co tego, tak, to, to, to, to, to jest. Natomiast to jest, szczęsny, taki... szczęsny to jest przyszłość bramkarskiego fachu na świecie na pewno. On, De Gea i, i Manuel Neuer, to jest taka trójka, która jeżeli któryś z nich poza niej wypadnie, to będę mocno zdziwiony, ale myślę, że to jest przyszłość, tak jak Kiedyś się, nie wiem, no, Buffon, Kan i Casillas jednym tchem można ich było wymieniać. To, ta, to za parę lat będzie się tak wymieniało tych trzech piłkarzy, którzy jeszcze muszą na razie parę bramek dziwnych dostać, nauczyć się wykopywać piłkę, nauczyć się walki twardej w polu bramkowym grając w tak Te bramkarze mają, no, do tak? naprawdę po mają wszyscy. No. No. Tak naprawdę najmniej chyba błędów bramkarskich, jaki widziałem, który popełnił, to Casillas. No, tak... To za mało meczów jego widziałeś. Może za mało meczów. <laughs> Bo on widziałem. na przykład ma, regularnie wybiera się na spacery za pola, za Pole karne gdzieś spóźniony. On na przykład nie jest za szybki, świetny na linii. Na linii, moim zdaniem, najlepszy bramkarz świata. Jeżeli chodzi o grę na przedpolu i przed polem karnym, na przedpolu już jest, znalazłoby się, się kilku ale na linii lepszych. To prawda, że jest, na linii refleks ma potworny i do tego... Szybki jest nieprawda. Ale jest, to, jest to, to jest to, że są dwie szkoły. No. Przy tak blisko grającej obronie, kiedy obrona gra w polu karnym praktycznie, taka obrona potrzebuje bramkarza broniącego na linii. Z dużym refleksem, takiego, gdzie, który umie wybić piłkę, która idzie od rekoszetu. Zawodnicy Barcelony nigdy nie wchodzą przy stałych fragmentach gry w swoje pole Karne. Stoją dużo dalej. Stoją. Bo są mali. No, stoją, bo bez sensu jest biegać. I dlatego właśnie dlatego Wiktor Waldes, broni oni zupełnie inaczej, właśnie, bo on, on w ogóle w meczu ostatni obrońca stoi zazwyczaj na połowie przeciwnika. Więc po co on ma? On jest zawodnikiem, który gra de facto ostatniego stopera, a przy stałych fragmentach gry to też jest zawodnik, który na przedpolu gra lepiej niż, niż Casillas. Więc to są dwa różne typy. Ich jest ciężko porównywać. Jedni się upierają, że ten jest lepszy, tamten jest lepszy z racji... Nie, to jest rozmowa na, na temat wyższości świąt Bożego Narodzenia, święta i Wincy, a Tak, a wszystkiemu no, winna jest krała. Dlatego, dlatego, dlatego na przykład bramkarz Reina w Barcelonie nie został, ponieważ jest rówieśnikiem Wiktora Waldeza i e, utrzymywanie dwóch identycznie broniących bramkarzy, którzy wywodzą się z tej samej szkoły w, w tym samym wieku, jest bez sensu, dlatego że jeden z nich byłby wiecznie sfrustrowany i atmosfera w drużynie generalnie byłaby słaba więc lepiej jest mieć takiego bezcennego dla drużyny cicho siedzącego Manuela Pinto albo jakiegoś innego bramkarza, który pogodził się ze swoją rolą i jest konsekwentnie wystawiany tylko w rozgrywkach Pucharu Króla ale za to we wszystkich meczach, nie tak jak to jest u Murinio, że wszystkie mecze gra się jednym bramkarzem, a Dudek nawet wtedy. Zastanawiałem się, kiedy padnie na nazwisko z ustro <grym> doktora Długo wytrzymał. Która jest minuta podcastu? No, Do 46. No, 46. No, no, no przerwy, do, do przerwy, do doliczonym do, do, do czasie, do, do, do, do, do, do, do. <grym>, nie? To jest taka wrzuta, wrzuta do szatni. Go, gol do szatni. Tak jest. Rozbiłem przeciwnika. Tak jest. No dobrze. Trener Mourinho dostał nagrodę za najlepszą pierwszego trenera w, w Hiszpanii w ubiegłym sezonie. Mm. Dosyć kur, w lidze. Dosyć kuriozalny wybór, bo zawsze mi się wydawało, że y, najlepszym trenerem jest ten, kto mając najmniej pieniędzy i najsłabszych stosunkowo do tego zawodników, osiąga, osiąga najlepszy wynik sportowy. No tak by należało przypuszczać. Czyli na przykład jeżeli Manuel Presiado y, wygrywa na y, Santiago Bernabeu y, po dziewięciu latach y, nie, nieprzerwanych y, tu, remisów, tudzież zwycięstw z trenerem Mourinho. Coś mi podpowiada, że Manuel Presjado trenerem jest niezłym, biorąc pod uwagę, że bez pieniędzy praktycznie utrzymuje drużynę sportingu Hichon w lidze. Guardiola, mając porównywalny budżet, jednak ligę z trenerem Wygrało. Mourinho wygrał. No, warto byłoby też powiedzieć o, trener, o trenerze Emerim w Walencji, który mając straszny bałagan i wyprzedane połowę zespołu potrafił z tej drużyny wycisnąć bardzo dużo albo i więcej i, I też te, ciśnie. I dalej ciśnie i też trenerem nie jest złym, także co pokazał. Także Mourinho chyba tak bardzo potrzebuje wsparcia od madryckiej prasy, że dali mu nagrodę. Wiesz, no ale ja nie wiem, czy to przypadkiem nie jest tak, jak z rankingami samochodów bez awaryjności i tak dalej, że to najlepszy samochód. Pruszyłeś kalendarz na siebie temat. Nie, nie, nie, nie, nie, nie. Ja ze swoim tematem jestem już dość pogodzony i to od dawna. Nie, nie. Chodzi mi o to, że po prostu takie nagrody się kupuje. Znaczy, bo są nagrody wymierne, tak? Zawodnik, który najrzadziej puszcza gole w lidze w stosunku do ilości minut do rozegranych czy minut. Na czy to wiadomo, jest prosto. Cristiano Ronaldo jest królem strzelców, dostaje nagrodę za najlepszego strzelca. Wiktor Waldy puścił najmniej goli, jest najlepszym bramkarzem. No ale nagrody uznaniowe, no to są nagrody uznaniowe. Ja na no przykład właśnie. takiej nagrody nie, nie uznaję. No właśnie, no. No ja bym tą nagrodę mógł dać trzem innym trenerom w lidze hiszpańskiej, na pewno nie temu. No, no właśnie o tym mówię, także no nie ma co nad takimi nagrodami się zastanawiać. No, ale tak mi się wymknęło na, na pożegnanie. To ja sobie tak myślę, chociaż z pewnym obrzydzeniem, czy wrócimy jeszcze na chwilę na nasze polskie podwórko, mówię Niech o obrzydzeniu. O dżihadzie gadać to, się no no właśnie. Nie, nie Nie, nie, to nie gadajmy o tania tym. Pro, to jest tania prowokacja i opowiadanie o tym, że używanie sformułowania yy, dżihad to jest tutaj w ogóle że, że to jest walka z Walterem Oni powiedzieć, że to jest... Tak powiedzieli? Wa tak, tak, nie tak, SKLW wygłosiło jakiś taki... Dlatego było na zielono i stylizowane tak. na alfabet arbski. No, że, ale że to jest taka wewnętrzna ich walka. Duchowa. Wiesz, tak, walka duchowa, wiesz, naczy, naczytali, się, naczytali się definicji, wiesz, tego, tego co oznacza słowo na Wikipedii. Jest to dla mnie nie jest najbardziej interesujące i nie chciałbym w to wnikać, co tam sobie kibole twierdzą, co oznaczał napis, który wywiesili, bo mniej więcej wiemy, co miało oznaczać i przeciwko, no, Wiadomo, no, gdyby, oni, gdyby oni to wywiesili na meczu na meczu, nie wiem, z ja koroną Warszawa. Ja się zastanawiam, jak oni to wnieśli. No wnieśli, no się, bo się to, wiesz, nikt nie teraz, kontroluje przecież. No. No, klub teraz robi wielkie oczy, a no. wcześniej pozwala na to, żeby się znalazł no, ale to na... na prawdę, sztuk... Ale prawda jest taka, że w przypadku wszystkich kibiców polskie kluby robią wielkie oczy. Takich akcji po prostu, co się, co się nie pojawia, jakaś historia z kibicami, z jakimś zachowaniem i dalej, i tak, dalej, i tak to... dalej. To Byłem... wszystko, wszystko tak naprawdę, kluby o tym wszystkim wiedzą. No. Byłem kiedyś na meczu Legii Warszawa z Widzewem Łódź, na którym ci sami ludzie, którzy wywiesili ten dżihad i twierdzą, że nie jest on antysemicki, w czasie czytania składu Widzewa Łódź skandowali lista Schindlera. I też potem czytałem komentarze, że nie jest to antysemickie zachowanie, znaczy, bo... bo na, na napis, napis Dżihad Legia nie jest antysemicki, tylko jest po prostu prowokacją, pro głupią, pro durną tak. prowokacją, która odwołuje się naprawdę e, do terroru i, i wywieszania no, jest Ja pamiętam, jak byłem na meczu z Korony z, tak, z uks em i no, Kielczanie tak, krzyczeli i tak, Kielczani jest... jude, jude, cała... jude, cała łódź. No. Tak, no, tak. No, no, ale to jest niestety na wierze przecież To, to, to, to, ale, nie wierzy, to Nawet nie o to chodzi. To, to. To, jest, to, jest, to jest po prostu. To jest głupota. Chciałbym zauważyć jedną rzecz, która nie została hmm, nigdzie jest, zauważona myślę. i opisana w tych Mówi wszystkich Tak. Ale to jest Drugi który się wisi tam często. Kto na to pozwala? Nie wiem. 100% anty-Antifa tak, no wiesz nas... czyli antyfaszyści są uznani przez jednoznacznie przez żiletę za, za tak zwanych brudasów y, tudzież pedałów i tak dalej y, no i wiesz i wiadomo, no wiadomo, kto chodzi na te marsze niepodległościowe z Legii Warszawa 11 listopada i którzy chłopcy zasiadający na tej trybunie rzucają butelkami i kamieniami w marsze antyfaszystowskie, które od, od, są, się odbywają w Warszawie, tudzież na, na tak zwanych zwolenników, tzw. zwolenników parad, równości i tak dalej. No wiadomo dokładnie, kto to jest. No i napis jest głupi, tak samo jak, jak, jak w ogóle samo, samo to, że, że kibice Legii uważają, że wspieranie serbskiego Kosowa jest przejawem walki z islamizacją Europy. A później wywieszają na pierdzi Hatlegia. O Indoc to się dopiero półkule nie stykają. Ale, ale to, to wiadomo. <laughs> ale jak słusznie napisał jeden z naszych słuchaczy, jest wspólny mianownik, bo znana oprawa nienawidzimy wszystkich, powoduje, że można wywiesić sobie wszystko. Tak. No. <laughs> no, można również obrażać no, tak, tak, tak. własną matkę, ojca i dzieci, bo jak się wszystkich nienawidzi, to można ich wszystkich wsadzić do jednego worka. Nie, dajmy Także pokój, szkoda dajmy pokój. szkoda, tak szkoda czasu, żeby o tym gadać. Tak jest. A wracając do, do, do... do Bałkanów. Do Adremu. A, że Serbowie mistrzami Serbii? No, we nie, wszystkim? We wszystkim, no. To też ciekawe. ciekawe. Aczkolwiek no, tak. najgorsze jest to, że już zacząłem słyszeć o tym, i znaczy i czytać o tym, że to że polskie siatkarki właśnie przegrały i że, że z nie Europy, no to tak, no to, to nie jest tak źle i że generalnie wszystko było ok. No nie ja wiem, no nie widziałem meczu, więc... nie ja widziałem niestety i to był dramat. To był dramat. To nie było tak, że Serbki grały rewelacyjnie, to był po prostu... <śmiech> Polki nic nie grały, absolutnie nic. Znaczy wiesz, gra się tak jak się mówi, że gra się tak jak przeciwnik No nie, nie, nie, nie, na pewnym poziomie nie przegrywa się do 14, pierwszego seta, no to jest, to jest, to jest absolutny dramat, no. no nie, nie, nie, nie, nie grały nie, nic, nie wiem, nic, nic nie funkcjonowało. Nie wiem, czy widziałeś no. mecz dobrze zagrany przez Polki, gdzie grały z Czeszkami w pewnym momencie Polki zdobyły chyba 12 punktów z rzędu. No ale to wiesz, na no, Czeszki. Wygrały seta, nie wiem, do 9? O no nie tak, wiem, no, tak no tak, ale chodzi mi, chodzi mi o to, że, że, że no... No nie, no nie, nie jest dobrze. Nie wiem, czy, czy ze Świderek to jest dobry, dobry no trener. Ja te, te, też nie, nie wiem, wiem to no ale Ciężko powiedzieć, bo w tych meczach, które ja widziałem, tam, no, w grupie to no, trudno mówić, że, że jaką, jakąś, jakąś miarę dają spotkania z Serbią, czy, dwóch wróć, z Czechami, czy z Izraelem, No takie mecze to Polki powinny wygrywać. No, po tak, tak, no, tak, tak. U kobiet się czasem zdarza, że takie mecze się przegrywa, y, nawet tracąc po kilka punktów y, seriami. No ale meczu nie widziałem, natomiast widziałem mecz Agnieszki Radwańskiej. Y, Przepraszam o, to, bardzo... redaktorze, zabawa. Ja tu, co tu widzę? Częstochowa 2011. Tak, muszę kontrolować się różne rzeczy. Natomiast Agnieszka Radwańska pokazała, że to, że ojciec siedzi w domu przed telewizorem, dobrze jej robi na koncentracji. Tak, tak, to znaczy, prawda. Nie wiem, kto oglądał, kto, kto, kto siedział i oglądał mecz z Wonariewej, dlatego, że ilość niewymuszonych błędów, jakie ona popełniła w pierwszym secie, nie wiem, dwadzieścia kilka niewymuszonych błędów, to jak ona ładowała po autach ja nie wierzyłem, że to jest zawodniczka ze światowego topu e, no ale jest no miała, ale miała, miała słabszy dzień Zostało to, wiesz, chodzi o to, żeby to wykorzystać no, tak, tak tak, jak robią wszyscy no. no tak, no i Radwańska z zimną krwią to zrobiła no i chwała jej za to, bo to rzeczywiście nie jest jakiś tam challenger tylko to jest poważny turniej, to, to, to Tokio. No i ona pokazała, że ma potencjał na to, żeby wrócić do, to to jest do, nie tak do pierwszej jak... dziesiątki, ale myślę, o pierwszej piątce. Tak? To, jest, to jest tak, jak rozmawialiśmy, nie wiem, ze dwa, trzy podcasty temu. To jest, to jest tak naprawdę ostatni dzwonek dla Radwańskiej, żeby jeszcze coś spróbować osiągnąć w tenisie Fajnie rząskim. Fajnie by było, jakby wygrała jakiś turniej wielkoszlemowy kiedyś. Że, że, że za dwa lata, no to już będzie za późno. No. to już To już... To już niestety jej się nie uda. No, gdyby była od razu na topie od dłuższego czasu, no to wtedy za dwa lata można wrócić, ale teraz myślę, że to jest dla niej ostatni czas na to, żeby przez najbliższe dwa lata coś osiągnąć. No, I to jest dobry ruch właśnie, że Radwański bardzo został. Dobrym, może, bardzo, może, bardzo dobrym może posunięciem właśnie coś, to jest to, że, że nie spina się tak bardzo, jeżeli chodzi o gry deblowe w różnych turniejach, tylko czasami od, rozsądnie odpuszcza jakieś turnieje. Nie, I coraz nie na korcie punkt... jest niezwykle konsekwentna, no, coraz częściej nie ulega emocjom, nie ma już znaczy, tego tego nie szyku, kietą, no właśnie, tak? nie ma tego denerwowania się i bo wtedy zazwyczaj zaczynała kombinować i szukała innej gry. Tak. Podczas kiedy, jak widać, widać, widać po tych meczach, że jeżeli jest konsekwentna bo po prostu w założeniach taktycznych i tam oczywiście, która się koryguje podczas meczu, jest świetna, no. jest po prostu w tym znakomita, jest bardzo dokładna, jest, jest, jest wystarczająco szybka, żeby bronić tych piłek. No, jest... no i poprawiła, poprawiła nieznacznie, ale zawsze drugi serwis. Pierwszy serwis w tym turnieju w Tokio miała bardzo dobry, bo jeżeli lepiej serwuje niż Azarenka i lepiej niż serwuje w pierwszym podaniu niż Zwonariewa, to, to znaczy, że, że jest ok, tak? A naprawdę nie miała prostej drogi, bo Jazarenka i Jazvanariewa mm. to są te tenisistki, które grają regularnie w półfinałach Wielkiego Szlema. No dobrze, dobrze. Mnie to bardzo cieszy, bardzo cieszy. Oby, oby, oby tylko podtrzymywała tą, tą, tą, tą historię i tą pasę. W przeciwieństwie, do, że tak ładnie przejdę do absolutnego rozczarowania tego vive. weekendu, czyli vive. Masakra, to jest dramat. Masakra. To jest dramat. Po prostu... Byłem na urodzinach teściowej, jadłem kołduny i płakałem, no. chociaż, <grym> chociaż są to najlepsze kołduny na świecie. Ale dlaczego, że takie dobre były? One są... O, o. Ja no, mam także że jak coś są, bardzo dobrego, to płaczę. One są zniewalające, Tak jak niestety grawiwe. No. Ja najlepsze jadłem y, z redaktorem Kondraciukiem w Kownie. O, dobre były. <grym> kiedyś, kiedyś panowie, jak nadarzy się taka okazja przywiozę. Dobrze. Nie obiecuj, nie obiecuj. Obiecuję, obiecuję, przywiozę. Zobaczycie, zobaczycie co, to, co, co to jest. Ale wracając, wracając, to jest. To jest jeszcze gorzej niż to, co pokazały siatkarki. Ale Vive, dokładnie taki sam mecz, tylko że z drużyną mniej zmotywowaną i grającą wolniej i mającą gorszych zawodników zagrało w turnieju tym, który wygrali z Dunkierką. Oni z Dunkierką grali fatalnie. Mówiłem o tym, że Bunticz na rozegraniu, to nie wiem, czy miał trzy, trzy asysty. Jak Buntic nie rozgrywa dobrze po jednej stronie, a Tkaczyk po drugiej stronie musi zejść w piątej minucie, bo nie ma ani jednego celnego podania do koła, wchodzi Zorman i też nie gra lepiej. Efekt jest taki, że nie ma rozegrania. Efekt jest taki, że nie było skrzydeł było tylko koło, a raz zagrał Jurecki dobrą piłkę. Czasem, czasem wychodziło, że na siłę te piłki były pchane do Rastko, Stojkowicza. Strefa niedomknięta w obronie w ogóle niekonsekwentnie nie, no, tak, generalnie, generalnie Generalnie rzecz biorąc nie widziałem ani jednej jakiegoś światełka w tym. No. Od początku no, to... do końca mecz był zły fatalnie, bo absolutny dramat, no to jest... I to z takim przeciwnikiem, że ja się nie Z spodziewałem... bezprawiam, bez trzeba u siebie, trzeba po prostu, trzeba wygrać. Natomiast nie wiem, czy widziałeś mecz Wisły-Płock. Nie, nie widziałem. To dopiero był mecz, bo oni grali równie źle w swoim meczu w, w Lidze Mistrzów. Nie pamiętam, z kim, z kim oni tam teraz grali. Zaraz sobie przypomnę grali bardzo zły mecz przegrywali, grali z, Konstan z Konstancą drużyna słabsza od Vive na przykład tak? bo mhm. grali, Konstanca była w Kielcach na turnieju Galeriejo, przegrała ten turniej z Vivę no, ale drużyna, która regularnie grywa w Lidze Mistrzów i Konstanca prowadziła na dwie minuty przed końcem trzema bramkami i udało jej się ten mecz przegrać no wiesz, no trzy bramki no, tutaj, tutaj ale był... momenty były takie, że prowadzili sześcioma, siedmioma, pięcioma bramkami przez cały mecz Konstanca prowadziła Konstanca straciła prowadzenie na 20, na 40 sekund przed końcem meczu Wisła wyrównała i na, 15, na 12 sekund przed końcem rzuciła no ciężką ja bramkę. W końcu pierwszej połowy tak miałem nadzieję, że jednak mimo wszystko jakoś to się tak odwróci, bo zwłaszcza, że ten Weszprym nie pokazał jakiejś wielkiej piłki ręcznej. No to nie, no grali, szybko, to było, grali ale, i szybko, grali twardo, szybko, grali prostą ale, piłkę Ale grali, grali prostą piłkę ręczną i to, to był tak naprawdę mecz, który... No, mm. To, była taka, to, to było takie y, solidne wiwe, kontrafatalne wiwe. No bo tak naprawdę, gdyby, no. gdyby, gdyby, gdyby, gdyby zagrali na jakimś takim normalnym ludzkim poziomie, nie wznosili się na wyżyny jak z lewem, tylko zagrali na normalnym ludzkim poziom, porządnym poziomie. Jestem święcie przekonany, że weszpem jest do ogrania. No, no, to a jest, do tego to nie jest ja wiem, że ja, tego ja wiem, że Alilowicz to jest bardzo duży chłop. Ale rzucanie w niego to nie jest nie, sposób to nie na jest... bramkarza. No właśnie, no nie, nie, nie. No, ale fatalnie tam generalnie... No, no skuteczność to była, to była dramatyczna rzeczywiście. No, no, znaczy jedno mnie pociesza tylko to, że tak złego meczu już nie da zagrać drugiego. Już można tylko lepiej. Nie, nie, boję się, że mogą powtórzyć. No. Znaczy, ale no Mieli myślę... też trudniejszych przeciwników. No, no tak, myślę, myślę że, że, że może Bogdan ich tam zbije trochę. I... No Bogdan nie, nie, nie, nie <śmiech> przebierał <nie śmiech> w słowach jak no, brał nie, czas. Nie, nie, nie, nie, fatalnie tam w ogóle, w ogóle podczas meczu. Jak, był, jak widziałem go w telewizji, więc jak, jak, jak tam przelatywała kamera przez niego, to oj. No, no, a widać, że atmosfera też w czasie tego meczu w drużynie była marna, bo on ich ucisza, oni dalej coś tam na boku gadają, tak? Zorman ma za dużo do powiedzenia, Jurasik jak zawsze ma coś do powiedzenia yy, i tamci coś gadają, a ten próbuje drużynie przekazać w czasie czasu to, co ma, a też Prochu nie wymyślał. Kazał mnie no, po prostu no, no, lepiej no, bronić, no, no, no tak, no, no. no, Jasne, że w piłce ręcznej, podobnie jak w wielu dyscyplinach zespołowych, wszystko zaczyna się od obrony. Ja tu myślę, że, że boję się tylko, że po prostu zabraknie tych na jakikolwiek wynik no, tych punktów. No, takie punkty no, to jest, no, to jest do... stracenie takich zobaczymy. punktów. No, zobaczymy. No zobaczymy, ale Co tam redaktor smutne. Kondraciuk ma? Redaktor Kondraciuk nic nie ma. <laughs> to tutaj kontroluje różne rzeczy. I tak ja chciałem jeszcze powiedzieć, że, możemy... wi że widziałem jedną, a w zasadzie nie jedną, ale jak ktoś nie widział akcji bodajże na 2 do 0 w meczu Chelsea-Bolton, to powinien sobie włączyć yy, w YouTube i obejrzeć jak... Yy, jak szybko trener porządny potrafi dobrych piłkarzy nauczyć rozgrywania piłki w piękny sposób? Bo to, co wyniki Chelsea miały do tej pory, takie raz takie, raz takie, ale to, że zaczną rozumieć, o co chodzi panu Viasz, bo aż bo prędzej czy później, ale że zagrają akcje... No jak po sznurku, no po prostu patrzyło się no i, na to... i w ogóle jest przebudzenie Lamparda po, po, po, po no dostał, dłuższym okresie milczenia znaczy i... Dos, dos, po prostu Villar Boasz ma tak, że on y, używa zawodników w taki sposób, że jeżeli wie, że potrzebny mu jest zawodnik o określonej charakterystyce, to go wypuszcza. Nie ma świętych krów, tak? to nie jest tak, że tak jak Totti w Romie, że musi grać niezależnie od tego, czy złamał sobie obie nogi i wyjedzie na wózku w koszuszku i będzie go pani wachlewała, ale musi być na placu. Jażboa, jak wie, że Lampard mu będzie potrzebny do rozgrywania piłki, to wypuszcza Lamparda. Jak wie, że potrzebny mu jest drogba do gry tyłem yy, przeciwko jakiejś drużynie, to wypuszcza drogba. Jak mu nie są potrzebni, to ich nie wypuszcza. I nawet tylko wie, kiedy Lampard ty... jest mu potrzebny do tak, bramy. Ja ostatnio zawodnik, mu to wychodzi bardzo dobrze. Z drugiej strony taki zawodnik musi być na tyle mieć dobrze poukładane w głowie, żeby na przykład nie obrażać się w momencie, kiedy nie gra no, no właśnie Lampard minut. strzelił focha i dostał dodatkowo no. jed, jeden mecz, do, posiedział, w którym mógłby, mógłby zagrać. Znaczy on miał w ogóle ciężki moment, bo to się też nałożyło sprawy z reprezentacją, tak? bo no. szybko Chyba generalnie czy... się kończy wszystko no. życie mija nie, nie, no, zwłaszcza, zwłaszcza, zwłaszcza zeszły sezon przecież był dla Amparda taki nie najlepszy no, i taki zobacz, być... zobacz, że dla wielu piłkarzy w wielu klubach no to piłkarz że, absolutnie wybitny no, że, no, że, że wrócę, wrócę do, trenera, do trenera mojego ulubionego, wielu piłkarzy po tym jak trener murinio z drużyny odchodzi wygląda jak spalona gleba, której nikt nie zaorał. Po prostu są wyciśnięci do, do ostatniej kropli potu przez niego, bo on potrafi cały sezon grać jedną jedenastką, tylko po to, żeby osiągnąć wynik. To, co padło ostatnio na, na, na zjeździe zarządu Realu Madryt, Mourinho nie jest madridistą, Mourinho jest murinistą. I Mourinho wszelkie, po, po, wszystko, co robi, podporządkuje, Wynikowi po to, żeby wygrać. Jego nie interesuje, co z tą drużną będzie się działo za rok czy dwa. Zobacz, jak gra Inter po tym, jak, jak mówi nie odszedł. Znaczy, jak nie gra. Jak nie gra. No. Znaczy, podporządkuje temu, żeby wygrać w danym sezonie. W danym krótko, sezonie do drugiego tak, To jest. To nawet nie jest trójpolówka. To jest po prostu. Yy... Wszystko może stać u ugorem. Ważny jest ten kawałek poletka, który on akurat obrabia i tam ma być po prostu żyła złota. To, że z tej żyły złota za dwa lata nic nie, nie zostanie, taki leninizm. No. Nowa ekonomiczna polityka. Znaczy ja nie wiem też do końca, czy to akurat z Interem jest. Znaczy, Ale pan kolega pomieszał milion, milion rzeczy. Prawa, różnych. Da, da, da. Czy to akurat jest tak, że, że to jest palna ziemia no, i to jest w ogóle nic z siły tego nie Siły przyrody nie to... w służbie człowieka. No, rozmawialiśmy o tym, że Inter świetnie dobiera trenerów po prostu też później. To no też Serie to, to udanych. To też prawda, ale, ale zobacz, zobacz, jak wyglądał fizycznie Lampard po tym, co, co grał u, u, Czy Drogba, co, co, on z nimi, co on z nimi zrobił w jeden sezon. Zobacz, jak fizycznie wyglądał Snyder po tym, jak odszedł, jak odszedł z klubu Mourinho. Także wielu piłkarzy, no a do tego jeszcze powiedział Snyder przed sezonem, że nie odszedł z Interu do Manchesteru United tylko dlatego, że tak doradził mu w rozmowie telefonicznej Mourinho. No gdzie jest teraz Snyder i gdzie jest teraz Inter? A, tak jak, a jak wyglądałby Manchester ze Snyderem w pomocy? No masakra. No, także jak ja miał słuchać rad Murinio, to bym w zimie bez gaci chodził. No dość, Chyba dość. się druga połowa skończyła, bo tak nie wrażenie. Tak, tak, tak. No, nie, no. No wróciliśmy do... Ukochanego trenera redaktora zawadę. Chciałbym zaznaczyć, że nasz Lewandinio się rozstrzelał. No to jest trochę Osiadną tak jak... Tak historyczny sobie. wynik. No historyczny, bo to jest pierwszy chyba hat polskiego piłkarza od niepamiętnych czasów, czyli od czasów Smolarka w Borusie. Ale jak, jak patrzę na tego zawodnika, to on jest coraz lepszy. Coraz lepszy. On, się, on cały czas się rozwija. To jest tak, bardzo tak. pracowity jest przede wszystkim. Ta jest, tak, jest po dobrze poukładane w głowie. No, chociaż co prawda w wywiadzie dla Polska The Times ostatnio powiedział, yy, w domyśle również o obraniaku, bo obraniaków wprost, że ktoś kto nie mówi po polsku, nie powinien grać w reprezentacji kraju, tak? Ale wiesz, to nigdy nie wiemy tak naprawdę, co powiedział, co mu ryzykowne. dopisali. No właśnie. No, no ja nie wiem, no ale on, on ostatnio generalnie z wieloma rzeczami mu nie po drodze, jeżeli chodzi o, i o trenera Smudę ja i jego pomysły. Ja uważam, że mimo wszystko wielu piłkarzy, którzy mówi się, że mówią po polsku, to uważam, że po polsku... jednak ja nie mówią. Lewandowski mówię. akurat mówi, no ale... Y... Ja pamiętam, jak prowadziliśmy z nim wywiad kiedyś dawno, dawno, dawno, dawno, dawno temu i, i, i, i jedno mi utknęło i byłem zaskoczony w ogóle nim. Utknęło ci? Utknęło mi w pamięci. W pamięci. Byłem zaskoczony tym, co mówił. On cały czas podkreślał, że najważniejsza jest praca. To był pierwszy wywiad z, z piłkarzem. Jeszcze, jeszcze Błaszczykowski tym sporo mówił o pracy, ale tak naprawdę on jako jedyny cały czas nieustająco podkreślał. Praca, praca, praca. I jak mówił tam a propos młodych ludzi, robiliśmy z nim wywiad nieustający to podkreśla. Mówi, nie, tam jakieś zabawy, technika i tak dalej, i tak dalej. Przede wszystkim praca, najważniejsza to jest praca a sztuczki, wszystko to przyjdzie z czasem. No, no i, i widać po że nim, to, że że to... Po, nim, po nim to widać, bo no rzeczywiście, no, on dostał, on dostał od kickera, tak, że ten Augsburg to jest drużyna, która spadnie z ligi. No, ale to nie jest istotne. Y... Istotne jest to, tak. że on po prostu gra zupełnie inaczej, niż grał w momencie, kiedy przyszedł no, do bory. Oczywiście, gra dużo lepiej. No, I, I gra, i gra mało i ten tego... progres i gra coraz częściej. No, no, no, i to jest... Znaczy, to się też tak nałożyło, że z jednej strony kontu Kagały i Bariosa, on dostał swoje, swoje tam parę minut, w zeszłym sezonie miał mecze różne, lepsze i gorsze, ale w tym sezonie, no to jest raz, że jest najlepszym strzelcem Borusi, dwa, że rzeczywiście pokazuje, że potrafi wszystko, tak? bo on potrafi piłkę rozegrać i kiedy drużynie nie idzie, to widać, że szukają go podaniem, że wiedzą, że on coś wymyśli. Fakt, że jest tam drugi piłkarz, którego też szukają, czyli Gece. No i to już jest coś. Którego nawet masz... szukają chyba trochę bardziej. No tak, tak, ale no to, to jeszcze jest, jest presja... A, to jest właśnie właśnie oglądając, oglądając Borusie w, w Lidze Mistrzów, to zauważyłem jeden, jeden taki mały błąd w rozegraniu całej Borussii. Znaczy zbyt duże zaufanie do Gece. Gece jest piłkarzem, który bardzo lubi indywidualnie rozwiązywać historię i mocno przetrzymywać piłkę, co jest na, na duży minus tej drużyny. Ale Wandowski gra... odgrywa. Tak, od, zdecydowanie szybciej odgrywa i stwarza... W... No wiesz, ale to jest ta presja za, za rok Są Mistrzostwa Europy. Tutaj Niemcy bardzo dużo pokładają nadziei w Gece i to tak jakoś... No ja wiem, ja wiem, ja wiem, ja wiem, o co chodzi. No, ale... Chodzi mi o... Swoją drogą asysta do GC Lewandowskiego ładniejsza niż tej jego bramki w tym meczu, bo to mhm. jest po prostu tempo, wykonanie, celność mhm. tego podania. Siety, siety wykończenie. Fantastyczna ta asysta. Także widać, że on tak. Raz, że podaje. Dwa. Świetnie gra tyłem do bramki. Coraz lepiej asystuje. Dużo więcej widzi niż kiedyś. Bardzo dobrze gra w linii. Fizycznie się poprawił też. Tak? Tak, Jest tak. silniejszy zdecydowanie. Silniejszy, łatwiej, szybszy. Łatwiej lepiej idzie, idzie. gra w odbiorze niż, niż grał. Także on, po, on poprawił Chyba wszystko, wszystko. Co, wszystko co, co, co mógł poprawić w, w każdym aspekcie. To nie jest tak, że on rozwija jedną rzecz. Jemu bardzo dużo grała, daje grał trenera Klopa, który jest... Też prochu tam nie wymyśla, ale konsekwentnie yy, drużynę prowadzi tak wszyscy się obawiali, że będą walczyć o dziesiąte miejsce, takim nie idzie. Już są chyba na czwartym miejscu w tabeli w tej chwili. Fakt, że Bayern yy, no, jest, jest odjecha, mocny w tym odjecha, sezonie, no. wykorzystał te podknięcia pozostałych drużyn, ale Ale tak, to Borussia Mönchengladbach, która jest tam w, w czołówce, czy Werder Brema, to nie są zespoły, które też punktów traciły, nie będą, więc ja myślę, że Borussia do walki o mistrza e, prędzej czy później może wrócić, szczególnie jeżeli zrobi coś takiego jak w ubiegłym sezonie w Lidze Europejskiej, że od, nie wyszli z grupy w Lidze Europejskiej, bo tak grając mogą mieć problemy z wyjściem z grupy w Lidze Mistrzów i też dla nich wyzwaniem gra później w lidze europejskiej, ewentualnie to jest żadne wyzwanie, tak? Jeśli się skupią na lidze niemieckiej, to mogą znowu powalczyć o jakiś fajny cel. ocena pośród naszych reprezentantów tej wycieczki do Korei na najbliższy mecz jest taka, jak powinna być. jeżeli w ciągu jednego dnia nagle się okazuje, że czterech zawodników jest kontuzjowanych w ciągu godziny, a wczoraj jeszcze nie byli, jest to obraniak, jest to piszczek, jest to e, Wojtek Szczęsny tak? Na, epidemia po prostu e, epidemia, która się nazywa lot do Korei no, bo, to, bo to kretyński pomysł to jest pomysł, kretyński no. pomysł, absolutnie tak samo jak kretyńskim pomysłem lecieć 15 godzin po to, żeby po, zagrać po to, mecz żeby zagrać mecz z, Ko z Koreą który czemu ma służyć mecz to czemu, zarabianiu pieniędzy Korea bardzo dobrze płaci zwi Polskiemu Związkowi Ginożnej za ten mecz Świetnie, no. no ale piłkarze, za star piłkarze startowe dostaną takie samo, jakby zagrali na stadionie. Tu nie w chodzi Gdańsku. o piłkarzy? Jak, jakby dostali. Na to, Oni po prostu przygotowujemy nie, no. się tak, jakby Mistrzostwa Europy były powiedzmy nie, no. w Australii. Sprawa, tak? sprawa, sprawa, jest, sprawa jest jasna. Chodzi o to, że w tym terminie nie mogliśmy znaleźć żadnego rywala. Tak, a tak. znalazł się rywal, który dobrze zapłacił. Czyli tak, Kora Północna. Tak, Zresztą co nie... najciekawsze, co najciekawsze, nie pamiętam już, w którym to czytałem, jak, jak, jak wyszła cała ta historia z Koreą i, i tam Kuba Błaszczykowski mówił o tym, że, no że to, to jest krytyjski pomysł. Tam któryś z działaczy, Chyba a nie wiem, Kora czy... Południowa. Tak, południowa. Kora Południowa. Tak, Kora Południowa. Już się, czy... się trochę. E, e, czy e, któryś, któryś zzała, z działaczy, czy nawet ze sport twierdzili, stwierdzili, że, że no tak, no tak, no to chodzi o to po prostu, że, że, że oni całkiem dobrze no, zapłacili za ten mecz tak, i tak tylko dalej, wie, i tak dalej, Myślę, że świetnie zapłacili za ten mecz. Tak, i... tylko y, y, cały czas trener Smuda mówi, że tak bardzo nam potrzeba kolejnych minut, żeby ci sami zawodnicy się zgrywali i że każdy mecz jest dla niego doświadczeniem bezcennym. Więc jak bezcennym doświadczeniem jest zgranie linii obrony z bramkarzem, y, z którym nie grają, bo bramkarz nie leci, z obrońcą, który nie grał w ostatnich meczach, bo był zawieszony. Ale, ale jak, ja bym jak, jak tutaj widzisz, słów nie wieszał na ale jak widzisz? Ani, nie ani, ja nie ani, wiem, na ile ani, to jest Ani razu nie wspomnieliśmy o trenerze, bo on tutaj nie ma nic do gadania. Nie, ale on... chodzi trener. miał do mi, gadania tyle, że chciał mi mieć jak najsilniejszego przeciwnika, bo się przygotowuje do mistrzostw. że myślę, że potem a... się nagle okazało krok po kroku, że tutaj nikogo nie ma, że się nie da załatwić, że nikt nie chce zagrać, nawet jak się mu zapłaci. I nagle okazuje się, że lecimy do Korei. No. Co jest, podkreślam, nadal bzurą. Nie, no dlatego, to bzurą, że, że, dużo lepsze że nie że byłoby zagrać z Albanią w Polsce. Tak, no. tak, no, tak to ja oczywiście, reprezentacja Polski ma, jest budowana po to, żeby osiągnąć jakiś wynik piłkarski na euro, a nie jest obwoźnym sklepikiem do zarabiania pieniędzy dla PZPN-u. I zdaje się, że ktoś w PZP nie o tym nie pamięta. Nie pamięta. No, mnie zaraz rozmawiamy. No, no. no, jest też owoźnym sklepikiem dla, dla firmy sport okazało się. Meczu, dlatego, że rozgrywanie meczu Polska-Białoruś w Niemczech jest tak absurdalne, że to się w ogóle w pale nie mieści. Budujemy stadiony za grube pieniądze, które mają przynosić dochody i mają propagować reprezentację Polski rozgrywającą mecze u siebie, a gramy z jednym sąsiadem, z, z sąsiadem ze wschodu, z sąsiada z zachodu. Na me, w meczu, w którym, na który przyjdzie 15 osób, albo też nie wiem czy, czy przyjdzie, bo kogo to tam w, w Niemczech będzie obchodziło, że, że, że jacyś Polacy z jakimiś Białorusinami To na pewno był się... W stronę nie, Błaszczykowskiego, Lewandowskiego i Piszczka, że będą mieli blisko. Nie no, Piszczek jest kontuzjowany, także nawet. Tak, to, czy znaczy jest kontuzjowany, no nie jest, no ale e, to, chyba się komuś coś pomerdało i zapomniał. Może nie ma połączeń lotniczych z Koreą Południową i chodziło o to, że, że, że, że lecą do Niemiec i żeby. No a, na pewno. No. Nie, chodzi o to, że firma <śmiech> nie, nie. Sport5 po tak. prostu kausi na tym i. To jest. Nie no, to jest odios, znaczy, jeden mecz tak. jest zrobiony po to, żeby pieniądze skosił PZP, a drugi po to, PZPN, żeby skosił. Sport, nikt w ogóle nie pomyślał ani o trenerze, ani o piłkarzach, ani o kibicach. No no Także to... coś tu jest, gdzieś jakieś y, priorytety chyba z, ja myślę, no nie tam, gdzie Priorytety być. są jasne przecież. No ja wiem. Od lat. Wyśniają na nich portrety nieżywy, nieżyjących prezydentów Stanów Zjednoczonych. Także, <laughs> tak, że tak że... Nie no, cóż, no, no co zrobić no. To jest, to jest To jest instytucja, która niestety, no czy Panowie z pzpn u myślą, że to nie jest reprezentacja Polski, tylko reprezentacja pzpn u No, no, tak, no jest, tak, no tak, Oni no. No, tak to, to jest. właśnie tak. Nic nowego nie odkryjemy niestety. No. Można odkryjemy, tylko, żeby nie zapłakać. Odkryjemy. Odkryjemy. Odkryjemy. Miłość nieznaną. <śmiech> Już niedługo. Tak, bo oni właśnie mówią innym językiem, jak śpiewała pani. da bada, siebada, bada. Dobrze, czy mamy coś jeszcze, co możemy ciekawego powiedzieć naszym drogim słuchaczom? Ten piękny, jesienny... Grzyby się w lesie pojawiły podobno. Tak. Nie wiem, tak słyszałem, ale nie wiem, czy to nie plotka. Ty słyszysz, jak rosną grzyby? Ja wiem, że jesteś dźwiękowcem. Ale głuchym, ale głuchym. Ja myślę, że my w zasadzie znaleźliśmy się w impasie, bo teraz powinna być anegdotka redaktora Magdziarza. Ale jest jej brak. Jest jej brak, jak również brak redaktora Magdziarza. Myślę, bądź, że brak redaktora myślę, że brak redaktora Magdziarza jest redaktora Ja myślę, że my popełniliśmy błąd taktyczny, bo redaktor Magdziarz powiedział, że on chodzi, tylko nie może mówić. Więc powinniśmy go wziąć na ławkę rezerwowych i wypuścić teraz, żeby napisał na 3 nam, minuty, dowcip na kartce, żeby nam no. napisał. Nie, albo albo tak, chociaż przesłał drogą SMS-ową. Wyszeptać się zawsze. Gorzej by, gorzej, tak. by było, gorzej by było, jakby nas wszystkich anginą zaraził i wtedy... Ja nie choruję. Masz takie założenie. No, wyszedłem z takiego założenia i na razie się sprawdza. Od Dawno lat. temu wyszedłeś? A z 15? Nie wiem, przez ostatnie... Nie, z, z 5 lat temu miałem grypę. Aha, Krótko. 5 lat. Krótko no ja też ostatnio mniej choruję A tak to, to była dlatego pierwsze, weekend Ja w od nie bo no, spędziłem weekend no. w łóżku z premedytacją bo mogłem no, go spędzić rozrywkowo chodząc chociaż wyszedłem na mecz Barcelony do lokalu publicznego ja i to nie mówił, był dobry pomysł bo dzisiaj rano miałem znowu temperaturę naprawdę? no ja nie choruję dlatego, że stosuję jedną zasadę sport i alkohol w proporcjach 10% sportu 90% alkoholu <śmiech> nie, nie, nie. I działa, konserwuje no, nie, po prostu zimna kąpiel w przeręblu i później stakan wódki <głos> Najważniejsze, że działa <głos> To u mnie nie działa Ja po alkoholu zawsze czuję się tylko źle Możesz zapytać słuchaczy Głos, Głos mi się zmienia Włos mi rzednie co włos mi rzednie, twarz mi blednie, psują mi się zęby przednie. Nie, no wyglądają teraz nie najgorzej. Masz karonki. Implanty. Masz karonki. Masz karonki, implanty. Od powrotu od powrotu z, z miejska minęło parę dni. <grym> Znaczyłeś nadrobić braki w zębieniu. Tak. Dobrze, słuchajcie. Wydaje mi się, że musimy kończyć ten podcast. On będzie trochę krótszy, ale... O, no, tak, jest wyjątkowo krótki. Nie, to, podcast, to rozłożyć tak statystycznie, ale to jakby statystycznie na każdego jakby redaktora. Dodać, jakby dokładnie. dodać jeszcze tutaj redaktora Magdziarza, to, to wyszłoby jak zwykle. No. no, Szczególnie, że on był na turnieju yy, o, o memoriał Zdzisława Ambroziaka, który to turniej tak. wygrała drużyna siatkarska. Fartak jest. To, to prawda. W no. na następnym podcaście wyciśniemy z niego wszystko jak z jest ja Jestem cytryny. bardzo ciekawy tej postawy. No, ja, bo też jestem, to jest... ja też jestem ciekawy, bo to wy, wy, wychodzi na to, że tak. Chyba bo jestem my, związany z drużyną Farta od samego jej początku tak naprawdę. No, idźcie, a jest teraz w Kielcach się tak porobiło, że miasto co prawda wojewódzkie nieduże. No jest... należy do ściany wschodniej. Pszesz, co tam należy. Czyli najbiedniejsze, no szkieletczyzna no. Pszesz, obrzydłówek. No. <laughs> Ale tak, jest lider w piłce ręcznej, wicelider w piłce nożnej i mocna drużyna powstała siatkarska, która miała się w ubiegłym sezonie utrzymać w lidze siatkarskiej, utrzymała się i w tej lidze ma zamiar przesuwać się w górę, tak rozsądnie budowana. Także, w, tak jak powiedziałem, w Warszawie próżno szukać yy, drużyn, które reprezentują... Ciekawsze jest jeszcze jedno takie... Bo... Może wątpliwe, ale jednak powiązanie drużyny farta Kielce z PKS-em Białogon. Wiesz PKS Białogon jest parafialnym klubem sportowym, stąd nazwa. A Fart Kielce też się wziął z klubu prowadzonego przez Salezjan w Kielcach. No, ale to, był, to była drużyna ale siatkarska. Do czego, do czego była... zmierzasz? Bo nie, no tak mówię. ale nazwa jest stąd, że Salezjanie jedzą kapustę z grochem. Nie, nie. nie. Potem był, wzi wzięła, wzięła się stąd, że Jeden, jeden, jeden z zakonników zrzucił, z żół był sutannę. z był? był sutannę i zajął się klubem trochę bardziej. I doprowadził do tego, że zainteresowała się nim firma budowlana o nazwie FART, budująca drogi między innymi, mosty i tak dalej. I zaczęła inwestować w ten klub. To ja, to ja bym wolał, żeby więcej razem. zakonników zdejmowało sutanny w takim razie. Zżuwało. I zuwało i razem, Zwojowy razem, razem z prezesem Kieleckiego Związku Piłki siatkowej postanowili zbudować drużynę na porządnym poziomie i udało im się. To jest bardzo fajna historia tej drużyny, bo ona jest tak ubudowana właśnie w sposób absolutnie normalny, rzetelny i taki spokojny. spokojny. Co więcej, jest to, jest to, jest to oni, oni kładą ogromny nacisk na szkolenie młodzieży. To jest ogromna tym... szkółka młodzieżowa, tam nieprawdopodobna ilość dzieci, to znaczy współpraca ze szkołami, to jest świetny pomysł w ogóle na, na, na, na współpracę z całym miastem. To jest naprawdę bardzo fajny i rozsądnie prowadzony klub, dlatego kibicuję mu gorąco. No, poza tym mają yy, oni rzeczywiście mają dodatkowego zawodnika. Jest, jest tak. Zawodnicy, zawodnicy strzelają, a Pan Bóg kule nosi. No właśnie, piłkę. No Oni serwują tak, a piłkę nosi, no. Nie, nie, dobrze, dobrze, dobrze. No to czekamy na rektorze że się, się nazywać zreba. w takim razie Kielce <laughs> No, bo Fart na przykład, idźmy, jak przyjdzie. Miejdźmy tą drogą, bo. <laughs> bo jak przyjdzie im pojechać, wiesz, na Ligę Mistrzów, no to to jest. Tak. To no, nazwa, nazwa nieszczęśliwa. Ale zawsze można. Ale pana w naszym języku brzmi dużo lepiej. Mm -hmm. no, mają farta. Kończymy, no, w takim no kończymy w takim razie. Życzymy jeszcze raz powrotu do zdrowia redaktoru. Panie redaktorze. Jak pan, panie redaktorze, będzie bliżej mikrofonu. Redaktoru życzymy tak, powrotu. Będzie lepiej słychać pańskie życzenia. Bo mnie kręgosłup już boli od nachylania I proszę się nosić czapeczkę i szaliczek. No, nad, no, tak jednak bo zdecydowanie. Tak, odchodzą zimne wieczory tak i jest. poranki. Kalesony. No. Tutaj nasz przyjaciel, ja myślę, że sezon już dawno rozpoczął. No nie, jeszcze nie było chyba tak, Nie może, bo ja mam jego kalesony w szafie. <grymne> A ja myślę, że pan Kuba ma nie A, wysyłał mi smsy z pogróżkami. Mi wysyłał. No oddaj, przywiązane... mi moje, oddaj mi moje kalesony, ty chuju. On, on jest... On, on, jak sam mówi... Ja nie chcę wiedzieć, on... skąd ono się siebie ciebie wziął. No byliśmy razem na meczu na, na Juventusie. A tam kalesony były niezbędne. Tak, tam były niezbędne. Niezbędne I jakoś trafiły do mnie. Potem. Z tego co pamiętam, to Pan Kuba rozpoczyna sezon, rozpoczyna sezon kalesanowy 1 października. Tak. O. Tak, ale w tym roku, pierwszy października chyba jest. A może jest twardy. Twardy. Kto go tam wie? Ja, e, ja myślę, że Znając, czeka... znając ja, pana Kubę, to, to ja, mimo wszystko ja, trzyma się tej zasady. Ja myślę, że on, czeka, że on czeka, że aż trzy nocy, że temperatura spadnie poniżej 10 stopni, w tej, w tej i w wtedy, wtedy założy. To już tak. coś takiego chyba było gdzieś tam przy gruncie, dlatego że on nie zaczęli grzać wieczorem. No a biorąc pod uwagę, że mieszka pod telegrafem, no, dom, dom wkopany w górę, to tam chłodno jest no. w lesie. On no, mógł przymarzać, dlatego już dzwonił. No, nie, nie, to w zeszłym sezonie dzwonił. No, już się martwił. Biorąc pod uwagę, że mecz był na początku grudnia, chyba pierwszego grudnia. Dlatego nie mógł mieć jednej pary. Musiał mieć dwie. Jak on by wrócił. To, no właśnie, bo to, musiał mieć szczególnie, dwie. Szczególnie, że jeździ samochodem. Niezależnie nie, nie od tego, czy jest minus 30, czy plus 20 zawsze ma otwartą szybę, bo musi paść papierosy. Ja, ale za, przez to zawsze iść w puchowej kurce. W tak, kapelusiku. Pozdrawiamy naszego kolegę fotografa. O właśnie, ostatnio zresztą byłem z nim na 1011 urodzinach Dębobartka, który był jednym ze współorganizatorów. Który umiera. Znaczy nie kolega Kuba, tylko dom. <głos> Dąb umiera od jakichś pewnie 500 lat. Może nie, nie, podobno jest z nim nie najlepiej. No już od dłuższego czasu, ale co się dowiedziałem ostatnio... A podobno, będąc... czy to jest prawda, że mają budować taką zadziwiającą kosmiczną konstrukcję? za pomocą linek podtrzymywać wszystkie gałęzie w powietrzu? Nie, to bzdura. Ja nie wyobrażam sobie linki podtrzymujące te gałęzie. No nie, no wiesz co, jak zbudujesz taki wielki łuk ponad i stalowe liny, jak mostu nie widziałeś? A no, chyba nie no, widział. Nie, <grym> nie, nie nie. Tego, nie. nie, nie, nie. To ja znowu usłyszałem zupełnie inną historię, że jest jakaś nowa metoda na ożywienie po prostu drzewa. W sensie takim, żeby ono po prostu lepiej przez niego płynęły soki, i ono było żywsze i, i zdrowsze przez to. Jakaś, jakaś, jakaś, metoda Dom jest czy wiesz, ale w środku ma bardzo dużo betonu z cementu. Głównie beton jest, ale mimo wszystko jednak cały czas liście <grym> że zielone ma. beton ożywia. Ale liście zielone ma, cały czas kwitnie, więc ma się jeszcze tak nie najgorzej metoda, która jest dość droga, ale zbierają na nią pieniądze i podobno mają obietnice i z różnych, z różnych źródeł, że jednak, że, że, że te pieniądze zbierą i będą ratować. No, szkoda, bo, nie, szkoda by było, ja myślę, żeby spadło, że... bo to piękne drzewo. No, mimo myślę, wszystko. że kubeł źródlanej wody i stakan wódki. I będzie dobrze. Jest taka <głos> historia jeszcze, że tam niedaleko Kielc również jest jeszcze był taki jeden dom, który ma tak gdzieś, szacuje się, koło 500-600 lat, rośnił chłopam na podwórku. również rośnie u chłopa na podwórku i kiedyś tam z panem Kubą się wybraliśmy sfotografować. To w ogóle nie zadbane drzewo, żadne, nie jest napisane, że to pomnik przyrody ani nic. Po prostu stoi, nikt by o nim nie wiedział. Przez przypadek się o nim dowiedzieliśmy. Jak przyjechaliśmy, to leżał taki, widać było, że był oderwany konar. Pytamy oderwany się da... mówi a, a co się stało z tym konarem? A mówi pierun, uderzył piorun. No i spadło. Mówi, to kawał konara, bo mówi, panie, dwa lata grzałem. <głosy> to są takie konary i takie drzewa, no. jak dwa lata temu palił, mówi, na wszystko starczyło. Mówi, nigdy tak ciepło w domu nie miał. Nikt się tym nie zainteresował, mówi, no stoi drzewo, mówi, zaczyna chorować, no ale co zrobić, no on tego nie będzie pilnował. Dobrze, bo już A YouTube... mogłem mieć tyle bardzo tak. smutna historia na końcu, to się pożegnamy taką smutną historią. No nie, no nadal kwitnie, nadal właśnie. Pożegnajcie <śmiech> drodzy <śmiech> <słuchacz>. <śmiech> Jest radośnie. <śmiech> Dem Bartek ma 1100 lat, nie tak naprawdę podobno 700, no ale niech będzie. Niech będzie mu. Niech mu będzie. Temu dębu. Temu będę, zwłaszcza, że teraz się zrobił bardzo popularny. On był cały czas popularny, pamiętam. Tak? W dzieciństwie oczywiście, że tak. Ja to patrzę na niego trochę z innego punktu. O. Kieleckiego. Żegnają się. Redaktor Magdz. Redaktor Marcin Magdzisz I redaktor Cinu. I redaktor Cinu Marcin Magdzisz. Najlepszy tancerz na podcaście. No, to prawda. Mistrz pierwszego kroku tancerskiego. Obie, obiec, obiecuję zamieścić na, na forum fotografię. Nie wolno. Nie wolno? N nie. No, chyba, że ci pozwoli. O, un. Ja myślę, że, że to jest, że, że mamy się czym chwalić, że mamy takich wybitnych tancerzy tak sprawnych fizycznie, że to nie jest tak, że tylko gadamy o sporcie, nie jesteśmy tylko kibicami w kapciach. Przecież taniec towarzyski to też sport. Nie! Gol! <głos> jest! jest! Gol! Nie! Jest!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 W zepach, trzyma flagę, w tej chwili biało-czerwoną i dalej macha tymi rączynami. Boguś, kto mi wrzucił Szaranowicza na słuchach? Szaranowicza miałem na uszach i zgłupiałem. To z swą elegancką fryzurę Tadeusz Gapincki, a tymczasem ty piłce Ryszard serwis, Tuńczycy, choć wygrywają, to jednak przegrywają. Eleganckie kobiety pięknych tutaj w toaletach, eleganckie męstyści, białe koszule, wspaniałe krawaty, a jednak nie będzie.